Witam, fantazmagiery, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 636. Ja nazywam się Damian Profaka dachman i ze mną jest Rafał Ściński, Akasik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. No, wreszcie nam się sezon, jak to się mówi, nieogórkowy otworzył. Znaczy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek był ostatnio taki, ale co tam u ciebie drogi Rafale słuchajcie? jak ostatnie tygodnie u ciebie pod, pod względem nie wiem tej elektronicznej rozgrywki minęły czy, czy, czy, czy grałeś dobrze. tylko w jedną grę czy, nie, czy grałeś jakieś mniejsze yy, coś tam jeszcze po... sprawdziłem coś tam jeszcze ruszyłem nie tylko Monster Hunter ale, ale też tak jak wspomniałeś jakaś tam mniejsza gra jakaś tam większa gra klasyka Taka, której, którą mam zaległą, mm. której nigdy nie, nie, nie ruszałem, także coś tam, coś tam jest. No, Ale ja myślę, się zawdziąłem. Mhm. Dzisiaj zdominujesz szty e, nagranie, bo... No, grasz, to będą będzie... takie dłuższe, pierwsze wrażenia, bo to wiesz, w dzisiejszych czasach, jak się okazuje, że grama, ma, e, no, przejście gry to jest kilkadziesiąt godzin, to po tych 10-20, to tak, tak naprawdę mówimy o tych pierwszych wrażeniach. Oczywiście, ja uważam, że pierwsze wrażenia to są pierwsze wrażenia, czyli tak naprawdę to jest, to jest ten, ten pierwszy kontakt z Grom, i, i, i no to może być godzina dwie, i tego się już później nie da zmienić, i wiele osób decyduje się, jak, czy będzie chciał grać dalej w grę jakąś, czy nie. I dlatego żyjemy w takich czasach, że no, zachodni producenci. Nastawiałem się na to, że muszą Cię złapać już od takiego pierwszego momentu i w, w, zawsze mi się podobało w takich grach, miałem na przykład pamiętasz Star Wars Force Unleashed? Zaczynało się od tego, że graliśmy Lordem Wejderem, więc to było, te, to było to pierwsze wrażenie. A później, jak już wiedziałeś na co, na co tę grę stać i czy byłeś jej hmm. fanem, czy nie, to, to już zaczynałeś się bawić tym padawanem e, Vadera, tym, tym, tym, e, no, taką kluczową dla, dla starego Loru dla starego kanonu postacią, a, a tak naprawdę teraz... Była, właśnie... Ona była jakoś poza, poza tę grą. Poza tę grą wyszła w ogóle? Ten Star Starkiller? Tak, ja miałem komiks w ogóle, który yy, mm -hmm. zaraz... Znaczy on jest... On, on to był taki pojedynczy komiks. On się po prostu nazywał Star Wars The, the, the, the Force Unleashed. No dobra, yy. ale to jest, wiesz, to jest tie-in jakiś związany z grą, a mi tutaj raczej się rozchodzi, wiesz, o o to, że on rzeczywiście, no tam, nie wiem, występował w, w, w, w innych w, tych mediach, no tak, wiesz co, bo powiedziałeś kluczową, ja nie będę polemizował, bo ja tak dobrze starego kanonu nie znam, ale ja sądziłem, że on jest e, tylko, tylko związany z tym Force List i to wszystko. I on Dzią... nie ma chyba czasu wybrzmieć w żaden sposób. No właśnie o to chodzi. Tak. Zaorali to, to później. Dokładnie, dokładnie. Znając życie, to pewnie jakieś książki mogły być, no bo tego wychodziło na potęgę. Ale, ale ten komiks kiedyś kupiłem, bo on jest bardzo ładnie wydany, wiesz, taki kredowy papier, taki paperback, nie? Nie wiem, czy on wyszedł wcześniej w zeszytach, czy nie. I... i... Nie powiem, że mi szkoda tej postaci, nie? Bo, bo to jest tak, że generalnie wszystko, co było ze Star Warsami związane z Gwiezdnymi Wojnami, to było kanoniczne. Więc jak oni go tam wcisnęli w ten, ten lore, dali mu dosyć istotną pozycję w tym lore, no to jest... No to, no to było ciekawe, no nie? ale później to się oczywiście zmieniło i dla Disneya ten lore był absolutnie nieistotny i dlatego, no nie wiem, no tak skończyli jak skończyli, chociaż ja, ja y, y, y, teraz nie zamierzam ani opowiadać o Gwiezdnych Wojnach tych nowych, ani ich bronić, ani ich też specjalnie y, już, już karcić, ale no faktycznie w tym, w tym tygodniu, y, kilka dni temu, no, Niedługo będzie, pewnie jak słuchacie tego, to tydzień temu, czyli 20 marca, wyszły dwie gry. I pierwsza to jest długo oczekiwany Assassin's Creed Shadows. Gra, która oczywiście jest pożywką dla, dla kontrowersji i, i czasami mi się wydaje, że te kontrowersje są tylko po to, żeby, żeby znowu odpalić jakiś, jakiś taki internetowy gniew. Ja nie mówię, czy słuszyć, czy niesłuszny, tylko chodzi mi o to, że to już jest taki, taki nitpicking się zaczyna. Wiesz, takie wyciąganie absolutnie rzeczy, które które nigdy by do tego zachodniego odbiorcy nie trafiły, takiego typowego, mainstreamowego, który jednak jest odbiorcą yy, yy, serii assyrynskich. No to to, to kiedy, kiedy gry się sprzedają w, tam w dziesiątkach, milionów egzemplarzy, to nie my możemy mówić, że jest jakaś nisza i, i że tam. Tylko po prostu my zaangażowani gracze o tym słyszymy, czytamy newsy, a taki przeważnie fan serii, to po, po prostu pojawia się nowa gra. I ją kupuje, przechodzi, czy się dobrze bawi, czy nie, to już jest jakby mniej istotne wtedy, no ale to jest jedna rzecz. A druga, no to wyszła, yy, wyszedł remaster yy, gry, na którą czekałem, bo ona do tej pory pojawiała się tylko na Wii U, to jest Chronicles, yy, Xenoblade Chronicles X. I to jest ta odsłona serii, która jest, yy, ma elementy science fiction, więc, yy, więc yy, ja oczywiście znałem pierwszą część jeszcze z Wii, zupełnie mi ominęły te kontynuacje, które wyszły na Switch'u i druga część, trzecia część. Ja czekałem cały czas i wierzyłem, że to się w końcu stanie, bo Nintendo jest znane z tego, że całą tą bibliotekę tych gier, które się średnio sprzedawały, albo dobrze się sprzedały, to i tak ponownie postanowiło Nintendo wydać na, na, na Switch'a. Więc ten dzień nadszedł i Definitive Edition, um, Chronicles, uh, Xenoblade Chronicles X się pojawiło. Um, Szczerze mówiąc to tylko obiły mi się już, że o, wiesz jakie tam były zmiany, że tam niby są te, te wszystkie y, dodatki, które y, powstały do gry, że, y, że wprowadzono wiele ułatwień, które y, sprawiają, że rozgrywka jest bardziej przystępna, no, ale o tym może za chwilkę, jak będę o tych swoich pierwszych wrażeniach mówił, więc... Y, no nie wiem, no, to, to jest moje takie w skrócie, co ja, co ja robiłem, więc jak chcesz, to możemy zacząć od, od Assassin's Creed Shadows. Możemy też krótko zajawić, o czym ty będziesz mówił i wtedy przejdziemy nie, do tego miejsca. Nie, zacznijmy od Shadows, od Shadows, zacznijmy. Ja myślę, że od tego, bo to jest gorący news, gorący temat. Dwa miliony chyba ponad już sprzedane, no nie egzemplarze. Znaczy, wiesz co, to ja bym tego tak w ogóle nie przekładał, bo te 2 miliony, to ja nie wiem, czy to jest jakaś informacja z dzisiaj, bo wiem, że wczoraj po prostu pojawiła się, yy, t, pojawił się ta, pojawiła się taka wiadomość, że Ubisoft po prostu się forił, że dwa miliony graczy zagrało w Assassin's Creed Shadows. I to ciężko od razu przełożyć na A No tak, na bo jeszcze jest przecież yy, ich abonament, nie? Tak, z którego ja postanowiłem skorzystać, bo, bo szczerze mówiąc yy, no, no zauważyłem i każdy zauważy, że jest tak, że jak chcesz mieć jakąś grę na własność, to poczekasz i możesz ją kupić taniej, jak będzie promocja i będziesz miała na własność, ale te abonamenty pozwalają ci właśnie zagrać w te nowe gry no, nie chcę mówić za darmo, no bo one nie są za darmo ale w dużo niższej cenie i teraz tak, abonament Ubisoft Connect, nie wiem, się nazywa premium czy plus, już, już też nie, nie pamiętam dokładnie, chyba premium to, um, to on daje ci właśnie dostęp do tej gry, jeszcze właśnie w takiej wersji, um, pewnie takiej przebogatej, z tymi wszystkimi dodatkami um, i dodatkami przed premierowymi za, za 18 euro niecałe. Nie wiem, to się może przeliczać na jakieś, yy, no niech, niech to będzie 70 zł, no nie? bo to, to dokładnie nie wiem, ale, ale za tą cenę masz pełną grę. No, bo abonament jest, w ciągu miesiąca możesz przynieść. Oczywiście masz yy, tych gier mnóstwo, więc ja wybrałem taką opcję, żeby już też nie przedłużać, bo to też nie, nie chcę robić jakieś specjalne reklamy. każdy ma jakby swoje preferencje. Yy, Ubisoft w tej usłudze pozwala właśnie zagrać na Xboxie i na, na PCie. Nie ma tego jeszcze, nie wiem czy będzie, na PlayStation. No więc yy, przede wszystkim pytanie jest takie, to już zanim zacznę opowiadać powiedzmy o moich pierwszych wrażeniach, to chciałem się tylko... Żebyś tak przypomniał, czy ty jesteś fanem tej serii, i czy, czy może na nie, ale rozumiem, że nie jednego Asasina grałeś, trochę rozmawialiśmy z chyba, że chyba, zawsze... y -y. chyba bardziej jestem fanem tych nowszych odsłon, y -y. czyli Odyssey, Origin, Valhalla, no Odyssey mam wymaksowane, Valhalla też utopiłem sporo godzin. Z tych starszych, no to jedynka, która mi się nie podobała. Trójka, która też mi się średnio podobała. Czwórka, czyli Black Flag, który no, skończyłem, ale w przeciwieństwie do tamtych poprzednich. Natomiast no, ja tam miałem, wiesz, mm, zastrzeżenia do tego całego, powiedzmy, tych wszystkich głupotek. Na przykład mhm. tam wiesz, mm, jesteś assassinem i masz otwarty świat, a pierwsze nie wiem, pierwsze półtorej godziny to cały czas musisz za kimś iść, kogoś śledzić i mnie to po prostu nużyło. Tam w pewnym momencie tak. jest taka misja, że jednym statkiem e, śledzisz drugi statek na jakichś takich e, bagnach, co wydawało mi się totalnie głupie więc e, tego no Black Tak, misja nie nie. Z, na okręcie to jest to jest coś, co, co wcześniej wydawałoby się, że tylko Kojima mógł wymyślić, a nie, proszę. Ubisoft. No, także tutaj, tutaj muszę powiedzieć, że ten Black Flag e, ostatecznie jakoś, no, tak średnio oceniam. W sensie to, co tam było fajne, to było fajne, ale to, co tam było beznadziejne, to było totalnie beznadziejne dla mnie. No, ale e, teraz jak mówiłem, że odświeżam takiego, odświeżam, no, poznaję takiego klasyka, to e, zacząłem grać w dwójkę w ten remaster w Assassin's Creed 2 i, i jestem, powiedzmy, gdzieś tam na etapie czwartego rozdziału mhm. i wydaje mi się, że on jest e, rzeczywiście lepszy niż jedynka, trójka i nawet chyba czwórka e, coś ciekawszego tam się dzieje jest ta mhm. fabuła z tym Ezio już jakaś taka e, no, no, no, bardziej angażująca i tak, postaci tak. są chyba lepsze bo niestety Asasin, te, które wymieniłem jedynka, trójka i czwórka, no to yy, ci bohaterowie są totalnie nijacy. W sensie oni nie mają praktycznie żadnego charakteru. I Conway, i ten Indianin, i, i yy, Alta, i Connor, jedyncy, no ten, to, tak. to, są, to, są, to są absolutnie yy, płascy, przezroczyści bohaterowie. A tutaj yy, Ezio jest już charakterny, yy, ciekawym, ta jego rodzina jest ciekawa w sensie, że gdzieś tam oni mają jakieś interakcje, rozmowy, jakiś wujek się pojawia, a tutaj um, też gram z tym włoskim dubbingiem, więc yy, mam tak jak ty mi właśnie zasugerowałeś to kiedyś, dawno, dawno temu yy, także ja się wciągnąłem naprawdę ten, ten Assassin's Creed dwójka jest, jest yy, lepszy niż, no, z tych, tych czterech pierwszych jest najlepszy na ten moment a mm -hmm. gdzieś tam jeszcze, przecież jeszcze Brotherhood przede mną. Ee, no ta trylogia Ezio to... to jest e, i Revelation, właśnie, czy Brotherhood Revelation, czyli dwójka e, Brotherhood Revelation, to jest, to jest moim zdaniem opus magnum serii, dlatego, że po pierwsze stworzyli fantastyczną postać, barwną, e, bardzo sympatyczną, trochę zawadiaki, trochę bawidamka, ale wszystko to takim, w takim urokiem a jednocześnie ten rdzeń. To, co zawsze było interesujące w tej serii, no nie, to bycie asosynem, to było. No i jeszcze był ten y, wątek y, science fiction, cała ta tajemnica. No to wszystko się udało, wiesz, ten y, element y, odkrywania tej tajemnicy Adama i Ewy. No, no i też tej turystyki. To, że ta Florencja hmm. była y, y, właściwie tak wspaniale oddana, że, y, że przenosiłeś się do, do, do, do tych Włoch i, I miałeś też przyjemność po prostu schodzenia po tym mieście. I to mi się bardzo podobało. Dlatego ja bym bardzo chciał, żeby nie tylko remaster tych, tych części powstał, ale też taki pełnoprawny remake na tych, na tych obecnych e, silnikach, bo ten silnik Anvil, który, który jest wykorzystywany w serii Assassin's Creed, no ma niesamowitą moc. No, nie? no, ale właśnie, to jest ciekawe, no, nie? Bo, bo seria Assassin's Creed właściwie po trójce, ona skończyła tą, tą historię związaną z Desmondem, weszła w taki nowy rozdział swojej, że to Abzergo, Abstergo, nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam w ogóle, yy, że tam po prostu nagle okazało się, że tam jest, że, że to już jest taka te, te, te, ta, e, e, symulacja, to jest, to, to jest coś do kreowania tych wirtualnych światów, już fabularnie powiedzmy, że ten, ten wątek asasynów, tego templariuszy, że to zeszło na, na taki dalszy plan i też seria zaczynała się zmieniać, że to już przestała być gra o skrytobójcy, ze skradaniem, z jakimś takim kombinowaniem, bycie takim hitmenem, który musi znaleźć sposób, jak wyeliminować przeciwnika i, i, i zabawić się w taką, jakby zagadkę środowiskową, ta seria się po prostu zmieniła w, w takiego klasycznego, otwartego RPGa, z otwartym światem, że tak wyrażę. To znaczy, jeszcze już... w, tym, w tym czwartym, no, to była gdzieś tam jakaś taka fabuła, ta współczesna z oczu w tym budynku. E... Abstergo i gdzieś ta, tam ta. jakieś informacje y, nam przekazywane, jakieś spotkanie z jakimś tam tajemniczym formatorem, coś takiego było. A to nas w tej, tych nowych Origins, y, Odyssey i Walhalla, nie wiem jak w Mirage, bo tego nie grałem, y, no to tutaj mamy jakąś tam panią archeolog, która ta. gdzieś tam też się łączy przez to y, ten animus, jakiś taki polowy i, i wchodzi w... W, mm -hmm. w, w, korzy znaczy, w tą, nie wiem, tą, tą przeszłość, tą, nie wiem, czy to przez DNA nadal, czy, czy, czy, czy, czy w jakiś inny sposób em, tych postaci. E, no i to też jest, wiesz, to też jest fabularnie umocowane, że, że to są przodkowie, asasinów i, i tak dalej. Mm -hmm. A, ale ja ci powiem szczerze, że ja tego współczesnego wątku w ogóle nie, nie, nie, nie badam, bo o ile. Na etapie czwórki sobie jeszcze ten wątek Desmonda obczaiłem gdzieś tam przez wiki, nie. Po czwórki tyle... Desmonda? Bo się jak nie Bo czwórkę właśnie. w Black Flaga, Flag jak grałem, to sobie ten współczesny wątek. Bo dwójkę miałem i nie skończyłem też trójki, więc nie znałem tego wątku A. całego, więc ja sobie go poznałem przez wiki. I to nie jest jakaś taki krótej mojej wypowiedzi. Klucz wypowiedź jest takie, że mhm. tego współczesnego wątku w tych nowych odsłonach ja w ogóle nie śledzę. Ja, ja się po prostu bawię. Bo on, w, on schodzi na margines, on jest marginalny, no. tak. Mhm. Tak, on, To już tak zdradzę i może komuś trochę popsuję, ale właściwie on w szadł yy, nie istnieje. Tam jest. Bardzo dobrze. jest on jest mhm. tak jakby zarysowany, tam jest jakaś tajemnica, coś ci się tam pojawia w stylu takim, że to co, to, co widzisz, to nie jest, to, jest, to, to nie jest prawda. No nie ktoś próbuje cię zmanipulować. Coś, co ja bym w ogóle widział jako element takiego, takiego takiej sceny, jak pamiętasz, Nio, odkrył, że jest Matrix, i, i morforza zaczął się z nim kontaktować. Nie? Wysłać mu sygnały, i to, i to już, wiesz, od NEO zależało, Neo, Neo y, czy on będzie dalej powiedzmy, w tym kierunku szedł, czy nie. I te elementy są, możesz je powiedzmy w jakiś sposób przejrzeć, ale tu nie ma czegoś takiego, że po prostu gracie wyciąga z tego animusa i robić właśnie wątek współczesny czy coś takiego. Przynajmniej na tym etapie, a mam jakieś 20 godzin, w ogóle tego, tego nie było. I teraz klucz mojej tej, tej, tej tego takiego przydługiego wstępu jest to, że ta gra się tak zmieniła, że właśnie od, od, już, już to było zarysowane w Black Flagu, kiedy, kiedy nie miałeś tych wysokich budynków, po którym mogłeś się wspinać. Tam były oczywiście jakieś tam, no, mogłeś się wspinać na maszt więc to nie było tak, że nie mogłeś to wejść. jakaś tam na skała misę. była, nie? Gdzieś tam... tak na obrzeżach wioski czy coś w tym rodzaju było takie pierdoły. No? Tak, tak. Ale to się zmieniało. Oczywiście ja nie mówię, że, że te, też to wspinanie, ten parkur, nie? Od tego się odchodziło, ale to też ulegało zmianom, nie? Czasami tam wprowadzono jakieś elementy. Ja pamiętam, że tam w Syndicate ten, ten parkur się trochę zmienił. No, wie, jakby z każdą częścią coś, coś zmieniano, ale też zmieniał się ten jakby znaczy zmieniało się to, że te gry przestały być właśnie grami y, o asasynach były bardziej grami o wojownikach którzy gdzieś tam jakiś ten element e, e, związany właśnie z, ty, z, ty, z, tym, z tym zakonem asasynów nie jest tą przeszłością że to, wszystko, że to gdzieś tam ten element był ale tak naprawdę to były takie gry RPG, no takie gry w których e, wchodzimy w jakąś przygodę mamy coś zrobić rozwijamy swoją postać odkrywamy ogromną mapę z mnóstwem rzeczy do, do zrobienia. Czasami to są rzeczy, które mogą ci się szybko znudzić, no bo, bo jest jakaś powtarzalność itd., ale wiesz, te settingi po prostu no, się zmieniały, ale odchodziło się od tego, tego, tego, tego konfliktu, tego, co, co moim zdaniem było ciekawe, bo było tajemnicą. Ale no, to nie jest coś złego. I właśnie Shadows jest, jest bliższy tym ostatnim odsłoną serii. Ja nie grałem w Walhale, więc ja tego nie porównam do Valhalli, ale grałem w Odyssey, grałem dosyć dużo w Origins, więc to są takie części, w którym tej grze jest najbliżej. No i właściwie tak z, z, mówiąc coś, co pewnie większość osób wie, no to jest część, która, się, yy, która przenosi nas do feudalnej Japonii. To jest końcówka XVI wieku. I e, wcielamy się w, w dwie postacie. Jaskę, właśnie takiego samuraja potężnego, i e, innałe, czyli, czyli e, shinobi. E, no, można powiedzieć, że ninja, tak? Bo, bo pochodzi z prowincji Iga, która, która wydała właśnie. Na, na, na, która jakby słynęła z tego, że, że stamtąd właśnie się wzięli. Ci, ci, jakby pochodzą ninja, no, nie, jeśli tak mówię, to. To uprościć, no nie tam to powiedzieć. I generalnie jest tak, że wiele sobie obiecywano po tej grze, dlatego że jakby Assassin's Creed w Japonii to było coś, na co gracze czekali od bardzo, bardzo dawna. To był taki setting, który, który każdy chciał, żeby w zasadzie się pojawił właśnie ze względu na to, że Ubisoft fantastycznie tworzy te światy, że fantastycznie e, potrafi oddać miejsce, przenieść. Jakieś, jakieś miejsce. No nie wiem, grałeś w Syndicate, yy, yy, Rafał? Na przykład, Syndicate Unity. Nie, bo nie, tak o to tak Nie, wiem, nie wiem. Tak. No nie, ja w sensie tak tylko potwierdzam, nie, że chodzi mi o to, że ja uwielbiam te części yy, Assassinów, gdzie, gdzie faktycznie przeniesiono nas do miejsc, które jesteś w stanie też rozpoznać, bo są tak w popkulturze i historycznie prawda, rozpoznawalne. W Unity właśnie katedra, Notre i wiele innych miejsc. Ale generalnie chodzi o to, że wszyscy chcieli po prostu, żeby ten Assassin's Creed w tej Japonii się pojawił. Ale problemem Ubisoftu jest to, że w międzyczasie pojawiła się niejedna bardzo dobra gra osadzona właśnie w Japonii, w tych klimatach. I Ghost of Tsushima to już ma kilka lat na karku, co najmniej tak wysoko podniósł poprzeczkę, że Ubisoft po prostu zaczął się mierzyć z, z, z czymś takim no, wręcz niewykonalnym do przeskoczenia tego, dlatego, że oni musieli zachować ten core tego, co stanowią te gry tego, tego, tych gier RPG a jednocześnie no, wiedzieli, że już będą pewne oczekiwania tego, co ma się w grze znaleźć, jak ona ma wyglądać i, i to, jest, to jest jedno. I gra miała swoje te kontrowersje, bo wiadomo, że tam po raz pierwszy nie gramy jakiejś takiej postaci, która jest... Z... Znaczy, generalnie gramy i nie gramy, tak? ale chodziło o to, że mamy dwie postacie, co też moim zdaniem pierwszy raz chyba w serii, e, odkąd pamiętam, grając z tymi dwoma postaciami, tak naprawdę masz dwa różne style. Bo to nie jest tak jak w Odyssey, że wybierałeś sobie po prostu, czy chcesz grać tam... E, I zapomniałem, jak się nazywała ta, ta, ta, ta bohaterka. Chyba ale bohaterka Kassandra, wystarczy. Cassandro, tak, a, i albo Aleksio, nie I już... I to, I to było tyle. Po prostu wybieraj sobie, jaką chcesz postać i tyle. W Syndicate'cie miałeś rodzeństwo i tam też mogłeś na zmianę zmieniać te postacie, ale właściwie ta gra się bardzo nie, nie różniła. Tu mamy diametralnie dwie różne postacie. Mamy Jaskę, który jest potężnym, silnym samurajem, który nie skrada się, nie, nie szuka takich sposobów na, na ciche załatwianie konfliktów. Jest po prostu wojownikiem. I ale mamy też Nałę, która jest asasynką, która jest delikatna w swojej takiej posturze, ale jednocześnie jest właśnie zabójcza, ma można powiedzieć, że dodatkowe moce, których Jaskę nie ma, potrafi y, używać czegoś takiego, jakiego sposobu, nie wiem, przynajmniej przy Jaskę tego nie, od, nie odkryłem, nie mam tego na tym etapie, że masz taki y, y, sposób takiej koncentracji, y, taki detective mode, nie? że w, mm. widzisz jakby ściany, podświetlają ci się na czerwono, przeciwnicy, więc, więc daje ci to też przewagę taktyczną, kiedy planujesz skradanie. Nie? I, no i też mobilność y, y, jest zdecydowanie lepsza, no, bo ona się i szybciej wspina, i lepiej wspina. Się ma dodatkowo tą linkę do wspinania, kiedy na te pagody, tak, to się nazywają te budynki takie charakterystyczne, że dużo łatwiej jej się wspinać. Chociaż też jest tak, że na pewnym etapie, kiedy gramy jaskę, to jest wyrównane na tej zasadzie, że nagle się pojawiają jakieś rusztowania których wcześniej nie pamiętam, żeby były, ale jak już wchodzi do gry jaskę, to na się pojawia. Więc w każdym razie, gramy dwiema postaciami. Jest to gra w stylu e, tych, tych nowych asasynów, otwarta. No i moje wrażenie było takie, że ja miałem tą poprzeczkę dosyć nisko zawieszoną, bo wszyscy po prostu narzekali, co tej w tej grze nie będzie, jak ona będzie zła. To, że, że, że gramy czarnoskórym e, samurajem, co historycznie w ogóle nie pasuje. I szczerze mówiąc, Owszem, kiedy zaczynasz patrzeć na to, jeśli miała być taka gra historyczna, no to tak, nie mamy, ta główna postać wydaje się, że powinna być y, Japończykiem czy Japonką, nie? Ale z drugiej strony mamy nałę, i ona jest y, przynajmniej przez większą część tej pierwszej części gry naszą główną postacią. To jest taki ciekawy zabieg, że my poznajemy Jaskie, kiedy on y, razem tam z tą z misją Portugalczyków y, przybywa do Japonii jest to dosyć egzotyczny widok dla, dla jednego z tam, yy, właśnie dla Ody yy, Nobunaga. I on jakby go przygarnia i to jest, wiesz, to jest taki zalążek. Później akcja nam się przynosi i poznajemy Nałę poznajemy ją, jej ojca, jak, jak ona jest, jak ona była szkolona i tak dalej, i, tak dalej. I właśnie wtedy też dochodzi do tego no, kluczowego dla, dla, dla naszej postaci momentu, w którym jej, jej prowincja, właśnie ta prowincja Iga zostaje, zostaje zaatakowana i, i, i właśnie przez oddziały Nobunagi który po prostu no, wybija ten klan tych shinobi i, i tylko nieliczni przetrwają. I to jest to otwarcie, bo później też dochodzi, ja nie chcę tutaj zadać tego, całej tej, tej, tego otwarcia, tej fabuły, ale generalnie chodzi o to, że dla Naue to jest, to jest historia zemsty, to jest historia tego, że ona chce za śmierć najbliższych pomścić. I tam dochodzi do pewnych takich momentów, takich zwrotów akcji, ale ten początek jest, jest taki, że e, zaczynamy nią grać i w ogóle jaska się nam nie pojawia w żadnym aspekcie. Nawet te elementy związane z, z, z, wiesz, z asasynami, one są hmm. tylko tak delikatnie zarysowane. Bo ojciec ją prosi, żeby ona odnalazła, żeby o, y, odzyskała jakieś takie pudełko, które jest ważne, dla nich, nie mówi co tam jest ale ona to pudełko traci i no to też jest taki element tego, że ona chce to odzyskać i my też na jakimś etapie nie, zastanawiamy się kiedy ten jaskę się pojawi i przyznam i tu już nic nie będę mówił, że moment w którym jaskę się pojawia jest najciekawszy tabularnie i najciekawszy emocjonalnie jaki widziałem w tej grze, dlatego że no jak powiedziałem akcja toczy się pod koniec XVI wieku i są historyczne postacie, oczywiście, jak to Ubisoft, jak to w tych grach jest. One są dosyć swobodnie wykorzystane, bo tam się pojawia na przykład między innymi na pewnym etapie Hattori Hanzo, czyli ten, ten słynny Kowal, nie wiem, też, też Shinobi. Znaczy, ja oczywiście nie znam tak dobrze. To jest to, że ktoś, kto świetnie zna feudalną zna, y, Japonię, tą historię, to, to się odnajdzie, bo to wiele razy już popkulturze było przerabiane. No, choćby w y, Rise of the Ronin. Też te historyczne postacie się pojawiają, a nawet i więcej, no bo tam jest ich dokładanych tak, że zawstydzają po prostu gry Ubisoftu. I kiedy się pojawiają właśnie Jaskiej, i te, jest ta cała ta scena, w ogóle taka dłuższa, to przyznam się, że to był taki moment, że wspięto się na poziom właśnie go wzotushima. Że to był taki moment, taki bardzo dramatyczny. Później znowu gra wraca do tego, takiego normalnego poziomu, Jaskę i nałe zaprzyjaźniają się i mają ten wspólny właśnie cel. Ona ma głównie tą zemstę. On też yy, okazuje się, że w jakim stopniu yy, ten element, yy, no tego jeszcze nie wiem dokładnie, ale właśnie to, że, że ona, ona ma to ostrze asasynów, nie? to sprawiło, że on w tym kluczowym momencie czegoś nie zrobił i zaczął właśnie z nią jakby współpracować. To jest bardzo ogólnie, ja nie chcę tutaj właśnie, jak to powiedziałem, zdradzać. I tak, generalnie tych takich ciekawych momentów fabularnych nie było za dużo. To jest taki zarzut i często się pojawia takie pytanie od, od, i, i od słuchaczy, i też osób, które, które, yy, które no właśnie m, zastanawiają się, czy sięgnąć po Assassin's Creed Shadow, czy ta gra Beń, mo, czy w tę grę można grać dla fabuły, tak jak Tomek pytał nie, na, u nas na grupie, czy, czy też e, Michał, czy fabularnie ona dowozi. I kwestia jest taka, że ona dowozi fabularnie, jeśli po prostu oczekujesz tego, co dawały ci poprzednie części Assassin's Creed. Możesz, mieć, e, możesz być zrozczarowany, że nie ma tyle ciekawych wątków, tyle ciekawych postaci, Jakie, jakie były właśnie na przykład w, w Gozo Tushima. I ja też Gozo Tushima tak dokładnie nie pamiętam, ale tamten kodeks, to jak, jak ta gra się skończyła, to naprawdę, to, to, jest, to jest, jak to ktoś mówi w poszukiwaniu tam obywatela Keina wśród, wśród grach, no to jest tego typu historia, nie? że to jest, to, jest, to jest coś takiego, co, co z tobą zostaje. Tutaj na razie, tak jak powiedziałem, tych momentów, gdzie... gdzie gdzie faktycznie, y, mogę powiedzieć, że y, wspięto się na wyżyny, jeśli chodzi o fabułę, jest niewiele, bo, bo, bo no, no tak, tak to wygląda. Cała gra, przynajmniej na, na, y, na początku, no, no, to, to, to, to ogranicza się do tego, że właściwie my jakby odkrywamy ten, ten świat, zaczynamy od, od tych kilku prowincji, bardzo szybko później się przenosimy do, do, do takich znanych już miejsc, które, które rozpoznajesz, tak? bo jesteś w Kioto, jesteś Osace, nie? I takie, takie regiony, no to na pewno y, gdzieś ci się obiły o uszy. I, I wiesz, i ten klimat jest. Ale to, co mnie na przykład urzekło w tej grze, to jest coś, co <laughs> jest y, bardzo takie y, y, y, proste. Dla, znaczy, jestem prostym człowiekiem. Po prostu ta gra przepięknie wygląda. To jest, to jest gra, która no, pokazuje moc tego silnika, bo ja, ja się cieszę, że ten ten Ubisoft Unreal, nie wiem jak się chyba tak się nazywa to, to to kowadło, ten silnik Ubisoftu, no ma moc, która naprawdę pokazuje, że nawet jeśli my oglądamy jakieś zapowiedzi niesamowitych rzeczy, które można zrobić na Unreal 5, na Unreal Engine 5, to tutaj to jest, bo mamy fenomenalne motywy związane, na przykład z pogodą, mamy zmienne pory roku, ten system zmian pory roku jest tak zrobiony, że yy, no ja na tym etapie chyba jeszcze nie doszedłem do zimy, niemniej są w, w, w grze takie momenty gdzie, yy, retrospekcji, że robimy pewien rytuał, ale wtedy przynosimy się i robimy taką małą misję w przyszłości. I, i, i jedna z nich jest właśnie, toczy się zimą i wtedy w, wież, sadzawki są, te, te, te, te jeziorka, oczka wodne zamrożone. Yy, my Broczymy w śniegu, ten śnieg się pod nami ugina. No to, jest, to jest coś takiego, wiesz, co wpływa na rozgrywkę. To jest, ale jak on, mm -hmm. jak on buduje atmosferę, bo ty słyszysz te, yy, czy dźwiękach. No to, to jest coś, co, co sprawia, że ja autentycznie. Nie włączałem sobie, bo to jest, to jest jedna z takich gier, co można powiedzieć, że ok, robisz tą fabułę, są takie filmiki, no nie, tam słuchasz rozmów, to tego nie chcesz uniknąć. Ale jak robisz te powtarzalne rzeczy, robisz te najazdy na zamku, na zamku no nie, wiem, tam plądrujesz te świątynie, świętokradzko takie uprawiasz, no to, to są rzeczy, które mógłbyś na przykład robić yy, słuchając podcastów, czy tam jakichś audiobooków, cokolwiek, nie? Ale ja miałem tutaj przyjemność w tym, że słyszysz te odgłosy natury, słyszysz te elementy otoczenia, te, te, te świergotanie ptaków, to ćwierkanie tych wróbelków, nie wiem co tam jest, po prostu y, szum wiatru. Ja teraz jestem y, y, jesienią, przy, zmienił się okres na jesienny, że tak wyrażę, jest jesień, i nagle też zmienia się całkowicie krajobraz z zielonego właśnie na, taki, na, te, na te pomarańcze, no nie? na te czerwienie, te, te, te liście, które opadają, one ci falują y, z wiatrem, no po prostu. To jest gra zen. To jest, to jest coś, co po prostu sprawia ci przyjemność. Nawet spacer w tym. rzeczywiście nie mógłbyś tak tylko cały czas delektować się tym, no bo to, to, to, to też by się znudziło w pewnym momencie. Ale ja doceniam ten kunszt, jaki, jaki tutaj oddano w, w, w, przy stworzeniu tej gry. Naprawdę to wygląda fenomenalnie. no nie wiem, jak to się sprawdza na konsolach. Gra wyszła na, na, na, na wszystkie sprzęty tej nowej generacji, tak, czyli series X, PlayStation 5, no i oczywiście Pecety, więc ja gram na PC-cie i to no, sprawia fenomenalne wrażenie. To jest, to jest coś, co, co mnie urzekło, bo mając na przykład porównanie, in, grę, którą niedawno skończyłem, ten Awał, nie, no to to jest niebaźmia. Awał potrafi ładnie wyglądać ale postacie wyglądają fatalnie w Tam nie? Tam y, też, ten świat też nie żyje. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że to świat musi żyć, ale jest coś niesamowitego, że w tym świecie, y, no, grając powiedzmy jaskę, no to to jest potężny chłop. Jak on się rozpędzi, to on może staranować drzwi, nawet takie zablokowane jakąś belką z drugiej strony, on to może rozwalić, y, może wpaść na jakąś palisadę, jak, jakiś murek i, i, i to się rozwali, nie? Znowu Nałe, no ona nie ma takich mocy, ale przecież ma tą katanę, ma te, te, te miecze. Jak jest jakaś taka palisada z bambusów, to ona jest po prostu ją w stanie ściąć. Jak, jak, jak wchodzisz w jakieś krzaki i tak dalej, to ty to tniesz. To jest, wiesz, to są takie małe, drobne rzeczy. Ja nie chcę tutaj teraz wiesz, opowiadać za dużo o tym, no nie? bo to nie jest jakby sens gry. No sensem gry jest ta nasza przygoda tych, tych dwóch postaci, ale, Aczkolwiek ale... to jest, no, jakby nie patrzycie, jakaś tam część mechanik, nie? Ja mam do ciebie takie pytanie. Um, jeżeli jesteśmy przy Nałe, to um, jak, jak oceniasz um, te wszystkie techniki skrytobójcze? Um, czy to jest powrót do, um, do korzeni, czy to jest na przykład? Coś, co można porównać do misji skradankowych tam w Ghost of Tsushima przywoływanym przez Ciebie. Fajnie to wypada? Mhm. Znaczy, generalnie to y, nie jest to, to y, powrót do, taki, do tej serii, gdzie faktycznie musiałeś... Przynajmniej ja nie miałem takiej sytuacji, że na przykład musiałem gdzieś śledzić cel... Nie, no, to to jest naj, najgorsza mechanika, jaka była, w to, to śledzenie, wiesz, i chodzenie za kimś i łapanie na przykład tego okręgu podsłuchiwania, no, to było straszne, nie? Ja to bardzo źle wspominam. Z, no to tego z tutaj nie ma, tam jest kilka takich elementów, że możesz powiedzmy gdzieś tam coś podsłuchać, ale nie ma, nie ma tego takiego, właśnie tak mówisz, tego ok okręgu, że musisz od krzaka do krzaka gdzieś tam chodzić, to była katastrofalne w Assassin's Creed 3, i, i podsłuchiwać co oni mówią, i dopiero później nie, nie możesz tam zdecydować, że tam jest jakiś. Tylko bardziej mi chodzi o to, że powiedzmy, że może nie doszedłem do takiego momentu, gdzie to skrytobójstwo wymagałoby ode mnie tego, żebym znalazł ten odpowiedni moment, żebym się przygotował na takie zasadzie, że nie mogę sobie po prostu wejść na dach i, i zobaczyć, gdzie on jest, i teraz e, przejdę jakimś murkiem, tutaj gdzieś się schowam w krzeczku coś zrobię i pak, i po, po, e, po, po, po zabiciu, nie po, po, e, po gościu. To, to było w poprzednich częściach, gdzie faktycznie musiałeś znaleźć ten odpowiedni moment, musiałeś coś, coś tam wypracować. Tutaj na razie nie było takich momentów. Jeśli chodzi o naszą właśnie Shinobi, no to tak, przede wszystkim e, ona fenomenalnie powiedzmy e, potrafi się ukryć w cieniu. Gra ma te wszystkie ray tracingi, wiesz, to śledzenie promieni, więc generalnie każdy element, który daje światło, przeważnie są jakieś lampiony, jakieś świece, jakieś... Znaczy ogniska jeszcze nie, nie próbowałem zgasić, że się tak wyrażę, ale generalnie większość rzeczy możesz właśnie zgasić, tak? Możesz... możesz mm -hmm. ten... I to sprawia, że y, możesz cały czas w tym mroku się, się kryć i wtedy cię nie widzą. Ja nie narzekam na to, że mi jest na przykład za łatwo, bo ja, ja też nie szukam jakiegoś super wyzwania w grze, nie, nie, nie, nie, nie lubię po prostu sobie utrudniać gry, no bo to się zwykle kończy tym, że musisz po prostu od początku całą tą misję gdzieś powtarzać, nie, od ostatniego checkpointu. Ja, ja lubię mieć ten, ten margines błędów, wiesz? I, I ten margines błędu tutaj jest, to znaczy możesz właśnie cały czas od krzaka do krzaka, od studni do studni gdzieś tam się chować, wyciągać ich, nokautować, ewentualnie właśnie od razu yy, yy, skryto ich pokonywać, ale no właśnie, gra pozwala ci Yy, przemykać między tymi yy, krzakami, tak? No masz, masz ten taki system yy, tej podpowiedzi, że widzisz od razu, czy jesteś niewidzialny, czy nie, bo wtedy postać się obrysowuje, więc tych mechanik schrarańkowych, które ci to ułatwiają, jest sporo, dlatego ja uważam, że jak ktoś mówi, że jest za łatwo, to jest dlatego, że on, ta gra jest tak przygotowana, nie? żeby ci było łatwiej. Yy, ja też nie narzekam na, na inteligencję przeciwników, bo też spotkałem się z takimi głosami. No jest tak, że generalnie, jeśli załatwisz kogoś, i ten ktoś jest, e, nie wiem, blisko innej, innej postaci, to no, ta postać zareaguje. Też jest tak, że e, postacie, jak cię wypatrzą, to one nie reagują od razu, nie wznoszą alarmu, tylko jest ten moment takiego, wiesz, e, rozciągającego się e, mhm. wykrycia. Nie? I, i, I dopiero jak jesteś gdzieś, właśnie z tego żółtego robisz się czerwony, to już wiesz, że, że nie ma co uciekać, możesz się konfrontować. I szczerze, nawet nałek, która... I która generalnie w porównaniu do, do jaskę jest dużo słabsza, jeśli chodzi o walkę. No są takie sytuacje, że właściwie dwoma cieś giniesz. I to jest bardzo irytujące, bo grama jest tak zrobiona, żeby ona jednocześnie stanowiła dla ciebie wyzwanie, ale też, żeby była prosta dla kogoś, kto nie chce wszystkiego robić. Bo gra ci się skaluje, Także zawsze te, te postacie, tych przeciwników w danym regionie, który jest określony do jakiegoś poziomu, są ten ciut poziom od ciebie wyżej, tak? Czyli jak jesteś na poziomie 18, to ci przeciwnicy, który masz zarazić, to przeważnie będą na 18, 19, czasami też... Yy, znaczy, rzadko się zdarza, żeby były jeszcze wyższym, ale to też jest w drugą stronę, nie? Że jak na przykład nie chcesz robić tych dodatkowych rzeczy, nie bawisz się w, w ulepszanie sprzętu, tak? Nie, nie rozbudowujesz swojej, swojej kryjówki, nie? To, gdzie yy, budując yy, te budynki, obiekty, nie? Yy, instalując yy, kowala, wiesz, poprawiasz swój oręż, nie? Możesz tego nie robić, wtedy też gra skaluje się w dół, nie? Czyli jak po prostu masz niższy poziom, to też ten poziom przeźmie jest niższy. Aczkolwiek nadal e, obszary na mapie mają takie rekomendowane poziomy i one nadal są podświetlane także jeśli poziom jest od 29, no nie? W tego regionu, to jeśli ty nie będziesz miał e, koło tego poziomu, to nie masz co tam wchodzić, nie? Ale jak już zaczniesz się zbliżać, to gra automatycznie będzie się do ciebie skal skalować i Wiesz, to skradanie, nawet jeśli gramy tą yy, nałe, yy, jest przyjemne, ale to też nie jest, to nie jest taka gra, wiesz, to skradanie nie jest na jakimś takim poziomie, który, który bym powiedział, że wow, no nie, to, jest, to jest jakaś nowa jakość. Nie? Po prostu zupełnie inna, inaczej się gra Jaskę, inaczej się gra yy, nałe, ale jak będziesz, jakbyś się uparł, to możesz się teoretycznie skradać Jaskę i możesz się teoretycznie pchać na rępał i, i walczyć z kilkoma przeciwnikami naraz na łe. I to jest no to jest okej, okay, bo ta gra po prostu pozwala ci na ten margines błędu, na tą, na tą, na tą swobodę. Nie? i to jest Rozumiem. Jest, mhm. tak? no. no ale to jest, nie wiem, bo też tak nie chcę się za, za, zakręcić no nie? na temat tego mojego opowiadania. No zacząłem od tego, że, że wcielamy się przez pierwsze te, no myślę, że to jest tak spokojnie 10 godzin, ja nie wiem tyle, ile mi zajęło, właśnie ty nałe I, I wtedy no nie zaczynasz właśnie uczyć się tych podstawowych rzeczy związanych z grą, właśnie y, budujesz tą kryjówkę, o której wspomniałem, bo to też jest taki element, że y, my przez całą grę zbieramy różne zasoby, jakieś materiały, i, i, z których y, my możemy później budować nowe budynki, możemy je ulepszać, y, zbieramy też inne rzeczy, które też sprawiają, że y, Mamy y, możliwość u Kowala właśnie polepszania tej naszej broni, naszego, naszego sprzętu, y, naszego odzienia, nie? Bo, bo też y, z, z, nie chcę mówić kimono, bo chyba nie jest kimono. Nie wiem, jak się nazywa na przykład y, y, strój samuraja, nie? Ale to też po może zmieniać, nie? I, i, i, I wiesz, no to, są, to są też rzeczy kosmetyczne, nie? I niektóre wyglądają fenomenalnie, ale gra pozwala ci, że jak ci się spodoba jakiś strój, to użyć go jako jako wizualizacji tak że możemy to, to mieć... już tak, więc z to jest, poprzednich to jest, części dokładnie tak że tutaj nie zmieni statystyki, statystyki przechodzą ci nowego oręża ale wygląd pozostaje ten sam dokładnie dokładnie i, i muszę przyznać że, że gameplayowo jest spokojnie no nie? To, jest, to jest taka gra gdzie yy, no też zależnie, jaki sobie ten ten to też jest z poprzednich już części Także że możesz sobie włączyć ten tryb taki odkrywcy, możesz sobie taki tryb bardziej spokojniejszy, nakierowany ustawić tak, że, cię, że gra konkretnie ci mówi, w jakim punkcie gdzie jest dalszy element tego zadania, twojej twoje misji, a możesz iść w kierunku właśnie takim, że chcesz, nie wiem, odczytać te wskazówki, tak, bo masz mniej więcej pokazany region, w którym ktoś się znajduje i że to jest na przykład nie wiem, na zachód od od tego kowala na wschód we, w tym regionie, nie, i tak dalej, tak dalej, i wtedy ty zaczynasz tam szukać, błądzisz, w końcu znajdziesz, masz zwiadowców, i, i jak masz tych zwiadowców, to możesz tam wysłać, nie? To jest wszystko z poziomu mapy, i oni jakby odnajdą ci ten punkt, do którego możesz, możesz dojść. Ja tak przez większość czasu grałem, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to jest tylko taki gimik, no nie, więc ja sobie to przyłączyłem. Trochę tak, jak to się mówi, może, nie, yy, może się tutaj otwieram, że tak, tak gram nie, jak się nie powinno. Bo po prostu już już na tym poziomie już wiedziałem, że okay, ta mechanika jest tak powtarzalna, tego, jak mam, że mam coś znaleźć w tym miejscu, że już wolę iść, wiedzieć konkretnie, gdzie mam iść. Że już się nabawiłem w to szukanie wiesz, za pomocą zwiadowców i tak dalej, że już chcę iść do konkretnego miejsca. Jest też tak, że jest cały ten element zdobywania zamków, zdobywania jak ze dziesiątyni, to żeby zdobyć punkt wiedzy, punkt wiedzy, który y, jest, te, które ci są potrzebne do tego, żebyś ty y, mógł rozwinąć swoją postać, tak? bo masz te punkty, mhm. umiejętności, które, które zdobywasz y, w różne sposoby, wykonując misje i tak dalej, ale też masz pewien taki kap, nie? że to jest taki limit i dopiero jak będziesz miał tych, tych miejsc na przykład odkrytych, tych świątyń zrobionych i tak dalej, to dostajesz ten punkt wiedzy, który pozwala ci odblokować kolejny poziom wyższy tych umiejętności, i wtedy znowu możesz je odblokować. A te umiejętności, no to jest, to jest przeważnie wszystko związane z, no z albo z byciem, właśnie, Shinobi albo z bycie, samu, byciem samurajem, i z, i z tymi brońmi, nie? bo y, ja nie wiem, jak dużo jest tych broni, aczkolwiek to jest, to jest, nie wiem, może jedna no dziesiąta, nie w tego co miałeś w Roninie. Ronin, Absolutnie pozwalał ci się bawić każdym rodzajem broni, jaki tylko Japończycy tam dzisiaj od broni, tam pewnie palnej, po wszystkie właśnie bronie białe i tak dalej. Tutaj masz tego mniej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o, o, o Shinobi, no to masz właśnie tą, tą normalną katanę, nie masz, masz taki ten, ten miecz, nie miecz, taki, taki ostrze krótsze, nie? więc masz oj, widzisz, to jest najlepsze, że ja po prostu nie pamiętam nas tej, tej, tego oręża, to się trochę nie przygotowałem, ale masz taką e, broń, coś od jakiegoś sierpa e, na łańcuchu i to jest mhm. e, taka ro, rozwijana broń, nie? że, że, że, że ro, no, rzucasz nią tak, wiesz, e, rozpędzasz się. To, to jest ciekawa broń, tak? Ale e, jeśli chodzi o, o e, jaskę, to masz Łuk, chyba i, i, z takich broni dystansowych, no, no bo jeszcze masz oczywiście shirukeny, masz jakieś bomby, masz jakieś takie narzędzia, jak oni to nazywają, które, które są dobre do, do m, m, jakiejś nożyki, do rzucania, ale masz właśnie łuki, masz y, rodzaj takiego muszkietu, masz długą katanę, masz, masz coś w rodzaju takiej włóczni, więc y, no, jest trochę tego oręża, aczkolwiek to nie jest coś, co, co można powiedzieć, że, że, że wyróżnia się, nie? bo tego nie ma na pewno więcej niż, niż było w, w, w, w poprzednich częściach, wiesz, w, no choćby w Origins, ja pamiętam, że tam było mnóstwo tej, tej, tej, tej broni, nie? To jest, to jest ciekawe. Tak, e... ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że miałeś miecz, miałeś włócznię i maczugę i powiedzmy e, warianty to były. To nie było tak, że, wiesz, miałeś jakieś tam inne style Hmm, walki, nie wiem, dziesięć różnych, nie? To były, z tego co pamiętam, to było, no wiem, miecz, włócznia, e, maczuga, i chyba, no oczywiście no ten też dystansowa łuknia, ale to, to jakoś to też bez przesady, to nie było. Tak, tak. Jakieś olbrzymie. Tak, no i generalnie wiesz, możemy właśnie w tym, w tym, w tym naszym, w naszym wspaniałym, w naszej, naszej wspaniałej kryjówce te bronie rozwijać u Kowala, no którego też jakby fabularnie poznajemy i który postanawia się do naszej do nas przyłączyć i, i, i razem z nami ten, ten główny cel realizować, nie? Mm -hmm. co, jest, co jest moim zdaniem dla mnie najmniej ciekawe po, po takiej dłuższej już grze coś, co, co to jest tym elementem powtarzalnym. Także y, bardzo często, kiedy musimy na przykład zdobyć jakiś zamek, musimy coś, coś zrobić, to musimy coś o, o, odnaleźć. Przyważnie to są ci tacy mocniejsi samurajowie, jacyś strażnicy. I, I to jest takie powtarzalne, tak? Że po prostu jest nowe miejsce, y, na tym mie w tym miejscu będziesz miał um, te... Jak to się nazywa? Tą wieżę, znaczy nie wieżową, ten punkt punkt y, y, synchronizacji, który pozwala ci tą, hmm. ogarnąć tę okolicę, on też będzie tym punktem szybkiej podróży i to możesz po prostu wspiąć się tam, to załatwić od razu, ale jeśli chcesz y, znaleźć skrzynię z, z, z najlepszym bonusem y, w tym miejscu, no to robisz, y, to musisz po prostu zrobić, musisz jakby zdobyć tę to miejsce i to miejsce nie jest tak, że zdobędziesz je, i ono później jakby jest przejmowane przez twoich pobratyńców, twoich, twoich ludzi. tak Nie, ono się później od świeży i ty po prostu zabijając tych, tych, tych trzech czy pięciu e, mocniejszych strażników, odblokujesz właśnie tą skrzynię i tam znajdziesz jakąś unikalną broń, jakąś legendarną katanę powiedzmy, nie? Jakąś legendarną, le, le jakiś legendarny strój. Tylko, że to jest tak, że y, jak, jak grasz jaskę, no to jest to dosyć proste, no nie? że musisz tam wejść i tak dalej, ale też yy, grając nałe to nie jest jakoś specjalnie trudne, tylko to jest nużące, bo zawsze miałem ten taki problem, że jak już tych czterech, to gdzieś mi się ten piąty gdzieś chowa. ja nie wiem gdzie on chodził, a to potrafią być duże miejsca, nie wiesz, no to, te, te, te zamki, to nie, jest, to nie są dwa budyneczki, jedna wieża i, i, i tak dalej, tylko, tylko to jest tak, że chodzisz dookoła, jest jakiś jest fosa, no to są potężne miejsca, i naprawdę może jak masz już jakiś system, no nie? że wiesz, jakim po prostu taką sobie ścieżkę zdrowia zrobić, żeby to, to ogarnąć, no to jesteś w stanie powiedzmy to szybciej zrobić. Dla mnie to było tyle irytujące, że y, parę razy się łapałem na tym, że, że dobre 5-10 minut tracę na szukanie tego jednego y, strażnika. No i też było tak, że w y, niektórych świątyniach musisz znaleźć też jakiś obiekt. I to jest tak, że na początku to, to mówię, no, no ale jak tego szukać? Nie? Później okazuje się, że są wizualne podpowiedzi, tak, że jeśli jest coś wartego zainteresowania, jakiś przedmiot, który możesz podnieść, to, to masz taką kropeczkę, która ci się jakby podświetla nie? i możesz po prostu ogarnąć kilka razy dookoła tą, tą okolicę i, i wiesz, i to wszystko, nie? w tym sensie, że nagle się te punkty poświetlają, jesteś w stanie je znaleźć i tak dalej. Więc jak już to ogarniesz, to już to jest, to już jest taka, taki rodzaj Powiedzmy, automatyzmu. No i to pytanie jest, czy, czy, czy lubisz takie elementy, czy nie, czy one ci się nudzą. Niestety one też są istotne, też musisz to robić. Nie? Tak jak powiedziałem, z tymi świątyniami no, związek jest z, z, tymi, z tymi punktami wiedzy. Jeśli ty, tych punktów wiedzy nie zdobywasz, no to nie rozwijasz tej postaci nie? i cały czas jesteś taki, no nie masz tych dodatkowych umiejętności, nie po, ta, ta walka właściwie będzie się sprowadzała ciągle do tych samych rzeczy. Nie? A walka potrafi być ciekawa, potrafi stanowić wyzwania, aczkolwiek ani razu nie miałem tak, problemu. Tak jak mówię, nie szukałem tego problemu, wiesz, nie, nie, nie, nie mówię tego tak negatywnie, że o kurczę, to bym sobie podniósł poziom, żeby mieć jak, jak w Solsach, czy w jakimś Sekiro tą walkę, nie? Ale, czy w Roninie. Tutaj walka jest zrobiona tak, że ona ma stanowić wyzwanie, ma ci dać przyjemność, ale jeszcze nie było takiego pojedynku, którego właściwie z marszu bym, nie, nie, nie wygrał. Nie nie było takich przeciwników, gdzie musiałem się uczyć y, ich ciosów specjalnych, że, że musiałem to parowanie, bo jest tak, że masz zwykłe parowanie, ale masz też takie parowanie specjalne takiej serii, nie? I wtedy ten cios, który wykonuje y, przeciwnik, pojawia się z takim niebieskim błyskiem i to jest przeważnie tak, że ta seria jest 3, 4, powiedzmy 3-4-5 ciosowa i po tej serii, którą wszystko parujesz, ty możesz wykonać jakiś taki mocniejszy atak i przeważnie jest też tak, że kiedy wykonasz w dobrym momencie unik, e, twoja postać ma te umiejętności, to też postać się odsłania, jest, jest e, łatwiejsza do, do, do, do przyjęcia jakiegoś mocniejszego ciosu, nie? Ale ta mm -hmm. walka, w porównaniu właśnie, czy do Ronina, czy do Ghosts, czy my, jest prosta, ona jest bardzo zależnościowa, właściwie jak gierasz nałę, no to przeważnie robisz, robisz rolki, uciekasz, to jest, to jest twoja, twoja taktyka. A jak grasz jaskę, no to on jest tak potężny, że właściwie wyprowadza te ciosy specjalne, bo to jest też tak, że nasza, nasza postać, jak ma te takie umiejętności dodatkowe, no to przyszymujesz trigger i wtedy pojawia ci się na tym dodatkowym menu, no może właśnie, nie wiem, mocnego takiego cięcia. Albo jak właśnie grasz jaskę, to kopniaka. I to jest taki kopniak, że po prostu, wiesz, gość leci... 10 metrów do tyłu. No to jest, no, tam, tam, Ten realizm nie jest taki istotny, nie? bo tak samo jak Jaskę robi jakieś skrytobójstwo, to nie robi tego tak delikatnie jak na przykład nie, e, nałę to podchodzi, ciach, cięcie, przeciągnie ciało. nie, Jak jesteś blisko krzaków, no to od razu je w krzaki. To wszystko. A Jaskę to po prostu na tą swoją długą katanę musi nabić gościa i jeszcze go tak podnieść jak jakiś, nie wiem, jak, jak, jak, jak predator, nie? Że, że to jest to taki takim triumfem. Tu jest, wiesz, takie spokojne. Zresztą yy, no, samurajowie nie, nie, sły, nie słynęli z subtelności, i nawet tam jest taki suchar, który jasko opowiada o, ty, o, o, znaczy też nie będę go zdradzał, ale generalnie chodzi o to, że też rzeczą, którą, która jest ważna no nie, w tym tym, w tym, całym tym kodeksie no nie, w samurajskim, to jest to, że yy, żeby ten triumf nad przeciwnikiem podkreślić, to ty ścinasz mu głowę i, i zatrzymujesz tą głowę jako taki, jako taki trofeum. I to też jest, e, też jest istotne. Nie? I, i, i Muszę przyznać, że, że, że pod tym względem no nie, e, gra potrafi być bardzo brutalna. No takie dekapitacje, ścięcia głowy to się bardzo często e, e, wiesz, e, znajdują. Po prostu taki finisher robisz, że w cię momencie ciach, ścięcie głowy i, tylko, i to wszystko nie? I, i, i po zawodniku. Więc to jest, to jest taki element tego. Um, nie wiem, co jeszcze mógłbym tutaj dodać no, nie takich takich ogólnikowych rzeczy, bo, bo y, jeśli chodzi o fabułę, to też nie chciałem za spe, specjalnie zadać. O, oprócz tego, że, że są momenty satysfakcjonujące, aczkolwiek trzeba się przygotować, że przygotować na to, że ta, ta nasza przygoda jest taka nierówna, no bo z jednej strony mamy postać, która jest mocno y, mocno kieruje nią ta, ta chęć zemsty tego, tego, co się stało. W Idze. Potraktowano jej rodzinę. też nie chcę za bardzo zdradzać, ale chyba wszyscy się domyślają, o co chodzi, więc też, też nie muszę tutaj nic dodawać. Ale też jest tak, że, że nasza postać no... oddaje się przyjemnościom, nie? <śmiech> w sensie nie chodzi mi o jakieś takie doczesne przyjemności. Aczkolwiek już udało mi się doprowadzić do pierwszego romansu, więc yy, yy, co nie jest jakoś wyjątkowo trudne, bo gra po prostu w dialogach. Yy, pozwala ci wybierać tę, powiedzmy, linię dialogową oznaczoną serduszkiem. Mhm. I, i, I kiedy, no i to domyśla się, że jak wybierzesz kilka razy to serduszko, no to jak będzie taki moment, że sprzyjają gwiazdy, to już pod tymi gwiazdami gdzieś na dachu yy, to się skończy. A, a yy, z jaskiem jeszcze nie miałem żadnych takich sytuacji, aczkolwiek też yy, yy, niespecjalnie ich szukam. Po prostu chciałem zobaczyć ten moment, yy, była taka, taka, takie zadanie, i wiesz, tego brakuje w tym wszystkim, że oprócz tego my mamy ten, ten cel jakby pomścić yy, tych mieszkańców Igi, tego co się tam wydarzyło i mamy też listę, taką główną tych odpowiedzialnych za to i my y, ich musimy znaleźć, nie? I my musimy ich wyeliminować no i na tym też ta gra polega, nie? Że prowadzimy też jakieś takie śledztwo to nie wiem, jaki tam jest gravitas, wiesz, taki, taki, ta, co, jest, co jest takim głównym głównym celem tej misji, te, tego zadania, tego, tego, czy właśnie to jest ta chęć tej zemsty, czy to jest kwestia tego odzyskania tego pudełka, czy to jest kwestia e, odnalezienia, nie wiem, e, tego klanu asasynów w tej feudalnej Japonii, nie wiem. No, ale z drugiej strony, szczerze, to nie myślę o tym za, za bardzo, bo cieszę się po prostu tą grą na takiej zasadzie, że jak jest tam ceremonia picia herbaty, no to to jest cała taka misja, która Prowadza cię to i pokazuje, jak ważne jest dla, dla japończyków albo właśnie dla tych osób z wyższych sfer, ten rytuał picia herbaty. I tam jest, wiesz, jak trzymać kubek, jak go obracać tym pięknym ornamentem w kierunku osoby, której ten kubek podajesz. Wszyscy piją z jednego kubka. Ta ceremonia picia herbaty jest w tej grze podkreślona. E, aczkolwiek później się sprowadza do tego, że e, my tam mamy misję, w której musimy coś tam dla, dla, tego, dla tego mistrza tych tej ceremonii herbacionej no nie znaleźć I to już jest taki, taki typowy e, fetch quest, nie? że musisz po prostu iść w to miejsce i coś znaleźć, dojść do tego miejsca, coś znaleźć, wiesz, te, te, nie wiem, czy tam filiżanki się kupuje, czy jakieś tak właśnie te kubki do tego, no, ale ten rytuał jest zakatwany fajnie przedstawiony, bo też rytuał jest taki, że, że to jest taka pompa, że tam spotykają się wszyscy nad tym rytualem i później ten gospodarz, który nas tą herbatą poczęstował, musi też dostać prezent i jest też taki kurioz... niekuriozalny, tylko jak to się ładnie mówi, że to wszystko ma taki, taki element, nie, nie potosu, nie, nie mogę znaleźć teraz słowa, ale chodzi o to, że też musisz mu dać prezent i on musi za ten prezent podziękować, jakby to była najlepsza rzecz na świecie, która... i to jest fajne, to mi się podoba. To trochę o tej kulturze mówi, Aczkolwiek, no, no, nie wiem, no ona może nie sprostać tym oczekiwaniom, które, które gracze mają, którzy oczekiwali właśnie czegoś, czegoś innego nie, w, w tym. I właśnie zastanawiam się czego. I na pewno, tak jak wspomniałem na początku, Gozo of Tushima pokazał, jak możesz właśnie fabułę przedstawić w takiej grze, właśnie w, w, w, w takim, w, w tej lokacji. Wydaje mi się, że wiele osób, które ma te, ten pierwszy kontakt albo zna, powiedzmy, asasyna tylko z tych opowieści, gdzieś tam się przebija właśnie w tym mainstreamie, na tym YouTubie, że no tak, gramy czarnym, czarnoskórym samurajem, co jest w ogóle achistoryczne, bo tak naprawdę nigdy nie było, to naprawdę nie ma znaczenia. Szczerze? To nawet w pewnym momencie no Jaskę zaczął mi się wydawać bardzo sympatyczny. W grze w ogóle się do tego nie odnosi yy, nikt. Oprócz tego, że no faktycznie to nie jest tak, że on jest, on jest przezroczysty, że jest niewidzialny. No ten początek, w którym ten, ten portugalski misjonarz wziął ze sobą Jaskę i później był nawet poirytowany, że, że ten Jaskę wzbudził jakieś zainteresowanie tego Ody Nobunagi. Nobunagi. Mhm. To, to wiesz, to później bardzo szybko jakby przechodzimy do tego, że jakby częścią tego, tego dealu, jaką oni tam mieli, no to jest to, że Jaskę po prostu zostaje przygarnięty. I później bardzo szybko przychodzi do tego, że okazuje się, że ten Jaskę zostaje przybocznym, wiesz, yy, yy, yy, naj, najbliższą strażą właśnie Ody i yy, to, to nie jest jakoś wyjaśnione, wiesz, no też nie nie, nie, nie, nie nie grałem aż tak dużo Jaskę, nie wiem, czy tam na pewnym etapie nie pojawią się jakieś retrospekcje, które na przykład pojawiają się yy, znałe, i czy one nie przywiodą dużo, yy, dużo nowych informacji. Wydaje mi się, że na pewno, no bo to zainteresowanie Jaskę, tym emblematem, tym, tym ostrzem i to, że w pewnym momencie się czegoś dowiaduje i ktoś mu mówi, no nie, że musisz znaleźć dziewczynę z, tym, z takim ostrzem, że jest więcej tych, to pokazuje, że jest jakiś taki ukryty motyw w tym wszystkim. I ja jestem tego ciekawy, nie? A jednocześnie, no, po prostu świetnie się bawię w tym świecie, e, chodząc sobie, prawda, od wioski do wioski, robiąc te misje, biegając. No to jest, to, to jest, wiesz, no, znaczy, są, jest, można jeździć konno. Zresztą, jak hmm. masz ten Ubisoft Connect, to, to, to. to to nawet nie dostajesz konia, tylko taką e, e, mitologiczną bestię, czy coś rodzaju jakiegoś, nie wiem, lwa, e, tygrysa, jakiegoś takiego z, z no Przepiękne w ogóle są te dodatki, które, które masz. Ja szczerze mówiąc to e, na początku to e, grałem przez, przez długi czas bez zmieniania właśnie tego, tego podstawowego, znaczy tego oręża, który dostajesz, bo on tak pięknie się komponuje. To samo jest z, z, z z tym orężem jaski, który dostaje się bonusa, bo to jest taki pancerz cały czerwony, z taką, z taką diabelską maską, i to jest to robi wrażenie. Ale jak w każdej takiej grze w pewnym momencie znajdziesz jakiś inny, bardziej odpowiedni. No, tutaj bym uważał, pancerz. wiesz, z takimi dodatkowymi rzeczami, bo z tego też próbowano zrobić dramę, że można kupić em, mhm. za, za pieniądze jakieś tam DLC, które pomaga. Że ten oręż jest wyższego poziomu niż, niż Twój, i w związku z tym, Aha, że, w to może, że może kusić ludzi, którzy mają na przykład, nie wiem, zły dzień i chcą e, wydać pieniądze, to wydadzą pieniądze na wirtualny oręż, i że to jest praktyka pay to win. Wiesz, to co ludzie praktyka. wymyślają, mm -hmm. że no. Właśnie, no tak to jak powiesz, to jest śmieszne. No to jest podsumowałeś To, nie ma, to nie, ma, no nie, ma, nie ma tak naprawdę znaczenia, dlatego że uważam, że ta gra jest tak, była tak droga, tak droga w, w produkcji, że wprowadzanie takich elementów, które absolutnie nie psują moją rozgrywki, roz, rozgrywki, a mogą dać coś innym osobom, to jest OK. Dlatego, że to nie jest tak, że nagle, bo są takie gry, ja pamiętam, że wszystkie te takie darmowe MMO i tak dalej miały to do siebie, że te wszystkie rzeczy, które miałeś, oczywiście za darmo, mogły mieć jakieś lepsze statystyki, gorsze, ale wyglądały paskudnie. Ale jak chciałeś mieć naprawdę piękny sprzęt, no to musiałeś go kupić. Ale to był me mechanizm, który sprawiał... Znaczy, no, na tym mechanizmie zarabiali twórcy gry. Tutaj to jest element dodatkowy. To jest gra single player. To nie jest tak, że musisz cokolwiek... Cokolwiek tracisz, jeśli, jeśli sobie tego nie kupisz. Więc ja w ogóle uważam... Znaczy, bardziej, bardziej mnie denerwują takie elementy, jak na przykład chyba był Starzu Outlast, że jeśli nie kupiłeś gry w priorderze, to nie miałeś jakiejś takiej dodatkowej misji, która mogła być ciekawa, nie? Dla kogoś, jest, to jest, tak. kto chce poznać... No kto zazwyczaj, ten... zazwyczaj te misje takie, to, to były, wiesz, fetch questy takie, jakieś takie, no nie było nigdy nic, nic ekstra, moim zdaniem. No ale to już to moja opinia. Tak, tak. E... No. no nie, no to jest, podsumowując, bo naprawdę długo mówię o tym, no, o tych, tych moich pierwsze, te moje pierwsze wrażenia są okropnie długie, to, to powiem tak, że nie chcę nikogo przekonywać do tego, żeby koniecznie zagrał w Shadows, ale uważam, że, że to nie jest gra, która zasługuje na, na aż tak wzmożoną krytykę. Ja uważam, że to jest y, dobra, miejscami bardzo dobra gra, y, rewelacyjnie wyglądająca, mająca momenty, w których post spotykamy postaci historyczne. Jak ktoś te postaci historyczne rozpoznaje, to, to, to super, bo to zawsze dodaje uroku. Y jak ktoś nie rozpoznaje postaci seryjnej, to jest fantastycznie przygotowany kodeks w tej grze, który ci wyjaśnia yy, naprawdę w przystępny sposób nie? te wszystkie, to historyczne tło, te wszystkie postacie, te wszystkie miejsca. To jest tak, że wchodzisz do jakiejś wioski tak? albo nie wiem, stoisz na molo i tam się coś podświetla. Nie? I to jest taki, taki jakby glitch zanimusa. Nie? I ty skupiasz wzrok na tym i nagle ci się pojawia, że no chyba informacja o tej miejscowości na przykład w kodeksie. i ty sobie czytasz to i to jest fenomenalne, bo są rzeczy, które wyglądają rewelacyjnie w tej grze, nie tylko związane z fauną, florą, no nie, z tymi górami i tak dalej, nie tylko z tymi miasteczkami, ale no są rzeczy, jak jakiś, nie wiem, potężny statek barka, który jest taki ten, który, który znajdujesz. Można w tej grze pływać, aczkolwiek pływanie jest takie do, tylko, tylko dodatkiem, tak, że możesz zanurkować, możesz pływać. Nie miałem jeszcze takiej misji, gdzie, gdzie to pływanie było kluczowe, ale to też sprawia, że wiesz, możesz skorzyć do fosy i możesz znaleźć jakieś wejście, jakiś kawałek zniszczonego muru i z tej fosy się tam przedostać, więc no jest mnóstwo takich rzeczy, które sprawiają, że jak się gdzieś zatrzymasz, widzisz zachód słońca, ten piękny ray tracing sprawia, że to, to, to słońce się odbija na, na, na wodzie, płyniesz sobie jakąś łódeczką, no jest, jest zen. Ja wiem, że to nie jest element najistotniejszy na gameplayu, ale to sprawia, że ta gra zaczyna Ci się podobać e, wizualnie, że nie odrzucać się tym, bo ja powiem tak, Rise of the Ronin, fenomenalna gra, świetne postacie, ale miejscami ona wyglądała jak z PlayStation 3, tak? Miejscami wyglądała super, wyglądała jak z PlayStation 5, tak? ale tu mamy nową generację i może ona w gameplayu nie dowozi tak, jak mogłyby, mogłaby. Może fabularnie nie ma aż tylu momentów, jak miała go Gozłów Tushima, ale to, co ja po tych 20 godzinach, 20 paru w tej grze odnalazłem, sprawia mi dużo satysfakcji z tej zabawy. I to jest gra, którą na pewno skończę, nawet jeśli bym miał mi to zająć drugie tyle. Pewnie mi zajmie i pewnie będą momenty, w których będę już znudzony, ale ja myślę, że Opowie może za, za tydzień, za dwa, kiedy ten grę skończę, już kiedy, kiedy będę mógł tak podsumować. Nie? Więc, więc to jest. Ta, to są te moje pierwsze wrażenia. Pewnie dużo rzeczy ominąłem, dużo rzeczy nie powiedziałem. Jak, jak ktoś chciałby o coś konkretnego zapytać, to wiadomo, że możecie w komentarzach. Ale to są moje takie wrażenia na gorąco. To są rzeczy, które, które mówię po prostu z głowy i, i, i musicie mi też taki pewien chaos chaos wybaczyć. A. Jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, nie wspomniałem. Fenomenalna oprawa muzyczna. To jest coś, co sprawiło, że... Bo wspomniałem o oprawie dźwiękowej, wiesz, tych, tych, tych, tych dźwiękach, tych lasów, tych dźwięków, tych, tych bambusowych kniejów, nie wiem, tych, tych, tego szumu wiatru. Ale jest rewelacyjna muzyka. Ja oczywiście się nie, nie znam na gatunkach muzycznych tak dobrze, ale to jest taka muzyka, która by mi... Gdzieś chyba, gdzieś słyszę, że... Yy, muzyka jak z Wiesz, że to są takie, takie, takie trochę tej elektroniki, trochę takiej muzyki e, folkowej. Yy, jak sobie przeczytałem tą muzykę, yy, do, do gry robiły dwa, takie, komponowały dwa zespoły. Jeden się nazywa The Flight i to jest, i to jest angielski e, zespół, ale drugi to jest e, Teke Teke i to jest jakoś, jakiś japoński, japońsko-kanadyjski Zespół specjalizujący się w taki, takim roku psychodelicznym, więc to jest, to jest coś, co, co w tej grze masz. Naprawdę ścieżka dźwiękowa zawsze w assassinach stawała na wysokiej, no, była na wysokiej jakości. Wiadomo, że w tej części, w której ty grasz, to to był Jasper Kid, absolutny geniusz, ale tutaj naprawdę ona dowozi, Więc to, jest, to są moje pierwsze wrażenia po godzinie gadania. Mogę powiedzieć, że to są tylko pierwsze wrażenia i bardzo, bardzo, bardzo się. Dobrze w z Shadow zbawię i, i, i mogę powiedzieć, że, że ta gra nie jest tak straszna, jak ją malują. Może nam się bardziej spodoba. No. To w takim razie, żeby nie było, że znowu ja będę mówił, to teraz, yy, drogi Rafale, powiedz, co w ty ostatnio grywasz? Jak u ciebie tak, yy, to, to, takie gierkowe spędzanie czasu wygląda? No, Asasy nie wspomniałem drugi yy, i że mi się podoba, że to nie jest może jakaś tam gra, którą bardzo miałem potrzebę sprawdzać i przechodzić, ale umówmy się, że gdzieś tam to mi zalegało i, i też tak sobie myślę, że to jest jedna z tych gier, które gdzieś tam przez lata stały mi y, może nie mhm. nie chcę mówić, że o, o, na przeszkodzie wypowiadania się o czymkolwiek, ale no, no to wiem, że to była y, część, która dla wielu ludzi była bardzo ważna i myślę, że y, widzę w tej grze też y, elementy, w których ludzie się rzeczywiście zakochali, nie? Y, y, Natomiast no tutaj muszę powiedzieć dwie rzeczy, że yy, graficznie widać yy, trochę hmm, wiek tej gry, co? Wiek tej gry, tak. Dobrze to ująłeś. Że, że rzeczywiście yy, hmm, no jest to gra, która ma te swoje lata i mimo tego remastera w jakiś tam sposób. Eee... <śmiech> Nie wiem, jak to ująć. No, no, no Szczególnie mimika twarzy. I, i, i... Znaczy wiem, wiem o coś, bo paradoksalnie, jak pojawił się ten remaster, to głosy były takie, że ta gra wygląda gorzej niż w oryginale, a rzeczy, które jakby wiesz... Eee nie wiem, czy ten sprzęt nie domagał i to tak, wiesz, nie było wyraźnie widać, to teraz jest są takie wyostrzone i nagle to wszystko yy, bardziej kuje w oczy. I tam były nawet tak. takie elementy, gdzie, gdzie się gliczowały całe postacie i tam, wiesz, no, jak się Właśnie, to, to ładnie nie Ja powiem, nie chcę się czepiać, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest grzecz z 360 i PS3 A, i jeżeli 16 lat realizujesz... Ma. Tak, jeżeli stylizujesz, bo to gra trochę miała taki realizm, jeżeli chodzi o sylwetki, to nie ma żadnego sznytu, żadnego art stylu takiego, który by wprowadzał jakąś tam komiksową budowę, jakiś tam cel shading. Nie, tutaj starali się zrobić rzeczywiście jak najbardziej przy tym silniku i przy ilości postaci, które są wyświetlane, chcieli wprowadzić, kurczę, no w jak najbardziej realistyczną grafikę i Wydaje mi się, że w momencie, kiedy to podbito graficznie, to wychodzą właśnie w mimikach, szczególnie e, takie jakieś takie niedo, niedociągnięcia. Natomiast e, bardzo e, mam dużą przyjemność z grania, bo e, no, tak jak wspomniałem, fajnie to jest napisane. E, w porównaniu z Origins, czy Origins też jeszcze tam na tym etapie, w którym tam gram, no, to to jeszcze jest... E, Całkiem mniej napisane. Natomiast e, jeżeli chodzi o. Um, e, ten. O, o, o... o Jezu, teraz mi uciekło. Mm. Ale część. Jeżeli chodzi... Część Assassina? Tak. E, e, jeżeli. Black Flag? Nie. Odyssey? Origins? Odyssey. To uh, Odyssey. No to Odyssey czy nawet e, Valhalla no to, to tam to pisarstwo powiedzmy, że było mocno um, dyskusyjne, no. e, te, te questy były, tak naprawdę czytało się to i i, i miało się, chodę to przewiedzi, a to zresztą później zrobiłem e, bo, bo z, sprowadzało się to tylko i wyłącznie do... Tego, żeby iść w jakiś punkt na mapie I kogoś zabić nie. Do czego zmierzam Mam dużą przyjemność z zabawy Bo Umówmy się W tej części Ezio no to jest momentami Strasznie podobny do Rysława i to za każdym <laughs> razem, jak ja to. Jak ja jak, jak widzę, edzio, No, włosy tam też y, wydaje mi się, że budowa twarzy. No, no oczywiście, no tutaj nie jest to takie podobieństwo super realistyczne, ale gdzieś ten Ezio w tym remasterze, bo, bo to jest, co jest ciekawe, sprawdzałem sobie jak to wyglądało wcześniej i rzeczywiście w tym remasterze on jest bardziej podobny do Rysława, więc mam taki, jakiś taki uśmiech, że sobie gram Rysławem i on taką piękną włoszczyzną e, mówi. Te głosy są też całkiem w porządku, także tyle chyba o Assassinie. No Ja jestem na, na etapie, Boże. kiedy jestem w tym dworze wuja i wyruszam gdzieś tam z nim na jakąś misję miałem już tam jakiś większy trening także to jest naprawdę czwarty rozdział to nie jest jakoś szalenie daleko i to jest dwa wieczory bardzo, bardzo w porządku naprawdę mhm. mam same pozytywne odczucia jeżeli chodzi o Assassina I, i rozumiem już na tym etapie rozumiem dlaczego się ta gra tak bardzo podobała Um, co do e, Shadows, bo wiem, że już mi, mieliśmy temat zamknąć. Natomiast tak. wiesz, ja patrzę sobie na to, ja nie rozumiem tego hejtu wylewanego na, na tę grę, e, bo to nie jest tak, że Assassin's Creed to były jakieś szalenie e, realistycznie oddające historię, tytuły. To było moim zdaniem za każdym razem taki postmodernizm, czyli bierzemy sobie, tworzymy sobie historię w jakiejś tam epoce i wciągamy w to postaci historyczne. Na, na tym etapie dwójki, jak sobie czytam te opisy postaci, no to tam już widać, że gdzieś tam to wszystko jest po prostu pisane, to nie jest... To są, to są gdzieś tam wykreowane w, w wyobraźni autorów rody i one są wpasowane trochę w, w historię, realia i tak dalej. I to jest gra. To, to, to, to nie jest, wiesz, tak mi się wydaje, przynajmniej jakiś Pisarstwo, gdzie, gdzie pisasz no nie wiem, pisze Ken Follett książkę i spędza gdzieś tam set, czy tam tysiące mm -hmm. godzin na, na, na tym, żeby się wszystko zgadzało. To nie jest Dan Simmons, który, czy tam George R. R. Martin, który e, musi wiedzieć, czy w tam w tym roku akurat już w Nowym Orleanie były lampy gazowe, czy nie było i, i spędza w leci do Nowego Orlanu i spędza dziesiątki godzin w Bibliotece Miejskiej, żeby się tego dowiedzieć. Albo czy w którą stronę koło Młyńskie, gdzieś tam na Coney Island się obracało. Czy obracało się z zachodu na wschód, czy z schodu na zachód. Ale nie? są I, ale to co i... mówisz, ale są, osoby, które będą na to zwracać uwagę, właśnie na takie elementy. Bo no jest, tak, ale... To bo tak było, to... Że, że to źle, bo to tego nie było w tamtym czasie, bo już takie głosy też słyszałem. Tak, że, oczywiście, że, że tam że to jest jakieś, jakieś pogody o które wspomniałeś, to są budynki nie japońskie, tylko chińskie, e, że to nie tam takich nie było. No spoko. Mm, no. Tylko czy, co, czy na przykład, no nie wiem, e, czy na pewno te chaty, które widzieliśmy we, w Walchali to były w taki sposób budowane na 100%, czy to jednak jest y, wyobraźnia twórców, My się zawsze wydawało, że budowali... to jest taki mit bardziej, wiesz, w sensie, że oni istnieli oczywiście, ale to ten obraz wikinga, taki współczesny, to nie jest taki prawdziwy obraz wikinga, że to jest, to jest jakiś taki, taki właśnie postmodernistyczny obraz tego i mhm. y, że wiesz, że, może im dalej coś jest w przeszłości, tym, tym trudniej się jakby odnieść, no nie? Bo, bo, bo jest mniej ekspertów. No, okazuje się, że od ekspertów od Japonii mamy strasznie dużo. Tak, e, no. No. I wiesz, a ja, ja tylko jeszcze dodam, że ja, jeśli chodzi o, o, o granie e, po, po japońsku, to nie, nie gram po japońsku. Po prostu gram z, z mhm. dubbingiem angielskim. Jasne. Znaczy, Ale to są, to są cie... Nie umówmy się, no jasne, kom, konsumujemy wszyscy e, popkulturę i Japonia jest rzeczą, która no, wielu z nas w jakiś tam sposób fascynuje i, i samuraje, odpocząwszy od tych samurajów, tak, tak. Na, na wielkich mechach skończywszy, bo to, umówmy się, że to jednak y, makrosy, gandamy i tak dalej, to fascynuje tak. masę ludzi. I ja, ja nie chcę tutaj się wypowiadać na temat y, znajomości historycznych, nie, ale y, z tych, tych książek, które są w Europie czy w Polsce dostępne. Ym, to to no, no, ile, ile możesz wyciągnąć, nie tak. tak a to a umówmy się, że ci, ci eksperci ze Stanów Zjednoczonych, którzy wypowiadają się na temat y, jakichś tam rzeczy, które nie są może y, mhm. akuratne. No, to takie ja słowo tak. użyłem, akurat, akuratne, ale y, no to, to no możemy sobie ja, ja zawsze uważam, że jak masz taką grę, gdzie faktycznie y, pojawiają się prawdziwe wydarzenia historyczne, albo odniesienia do tych prawdziwych wydarzeń historycznych, no bo to jest ten okres dosyć dobrze zarysowany y, w, y, w, jakby w, w tej świadomości, nie? że, że to, jest, to jest ten czas, kiedy, kiedy Japonia się zmieniła, bo to jest ten, to są ostatnie lata tej feudalnej Japonii, która, która była podzielona, a później było to zjednoczenie i to, ale to zjednoczenie, no okupowane było taką no, sporym lozewem krwi. A, i, i, tam, I tam nie zawsze dyplomacja działała. Tam, tam było też prawo te miecza, te kodeksy samurajskie. No to, że... No to jest też ciekawe, no bo to jest element, wiesz, kwestia na przykład sepuku, nie? No to się pojawia w grze. I to jest też coś, co my znamy z popkultury. My się nauczyliśmy tego właśnie, z, nie z czytając książki, historii, tylko z popkultury. I to, I to świetnie jakby się komponuje. Ja uważam, że, że taka gra ona nie ma być stoprocentowo, wiesz, yy, akuratna, wiesz, te wszystkie wydarzenia. Ona, ona musi mieć tą licencję poetyka, mhm. ale jednocześnie yy, zaciekawi cię tym tym, ty, ty, bo wiesz, ja zacząłem sobie czytać te kodeksy. Na początku je totalnie ignorowałem, bo tego się pojawia za dużo. Ale, ale kiedy już jakby się zagłębiłem w temat i na przykład... Yy, Oda Nobunaga to jest historyczna postać. No, no faktycznie. I w ogóle, na to, wiesz, wyparłem z tej postaci, wiesz, ten, ten konflikt między nim, między, między tymi, tymi, e, tą, tą, tą, tą, tą postacią tego, tego, który go zdradził, no nie no, to jest, wszystko jest jakby historyczne. Tylko tutaj mamy tą licencję. Stary, na ale. Yy, po pierwsze, nie, nie oczekuję, e, żebym się uczył historii z gry komputerowej. Tam. Wybaczcie, ale. Jeżeli bym chciał, to bym sobie książkę poczytał. Ja chcę mieć dobrą zabawę. A druga sprawa... No nie wiem, wolę się, jeżeli się mam czegoś uczyć, to chyba się wolę skupić na historii swojego kraju niż y, Japonii. I to jeszcze jakiegoś konfliktu, nie wiem, między y, Shogunem, a lojalistami cesarza, czy coś w tym rodzaju. nie? To dokładnie. już w XVI wieku, ja, więc dokładnie. chyba to, to jeszcze nie, nie, te, nie, te, nie te czasy. Y, natomiast... Mm, odchodząc od tak. y, Assassin. Y, cieszę się, że ci się podoba. Na tyle ci się podoba. Hmm. Y, powiem szczerze, że ja kibicowałem Ubisoftowi z tą grą. Nie, nie, nie życzyłem im źle. Uważam, że to jest firma z wielkimi tradycjami. Zapewniła mi i zresztą to by też setki godzin świetnej zabawy i nie chciałbym, żeby oni trafili w y, w mhm. jakimś tam złowrogim przejęciu przez, w ręce yy, jakichś tam nieżyczliwych nieżyczliwych korporacji innych yy, i uważam, że jeżeli znaczy oni popełniają masę różnych dziwnych rzeczy, zostali tam w jakiś tam sposób ideologicznie pewnie też opanowani yy, według wielu yy, z czym się tam nie wiem, czy zgadzam, czy nie, bo yy, no bo nie wiem czy znaczy w tej grze no, że będziesz jest... miał tych elementów które, o których się obawiaj no, poza tym, że jaskę jest, tak jak powiedziałem, no, czarnoskóry to, to, to tak. się nie zmieniło ale, ale, ale też umówmy się, że Japończycy chyba z tym problemu nie mają, skoro na przykład, nie wiem takie anime powstało a, i gra też y, gdzie Samuel Jackson podkładał głos pod czarnego samuraja nie? i tam tak. a, był taki totalny remiks, jasne, to nie było rzeczywiście historycznie osadzone w, w tam w historycznych realiach, nie, History w XVI mm -hmm. wieku, ale tam był czarnoskóry samuraj, który, który gdzieś tam ciechał mieczem i, i wtedy, te, te, nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu nikt z tym problemu nie miał, wszyscy się cieszyli, super anime, e, bo to był film, był serial, e, była gra, nie, mm -hmm. nie wiem, nawet, e, i każdy, każdy się cieszył i ja też tego nie rozumiem, że jest coś, bo tak, mamy m, tego głosu, słyszymy, wracam znowu do nie miałem przejść do następnego tytułu, ale to musicie chwilę jeszcze na ten wywód musicie go wytrzymać. Mamy z, z samurajem japończykiem mamy go Sof Tsushima I, i to jest jakaś tam fajna, super nawet dla mnie gra. Ale mamy też grę, gdzie nie wiem, możemy, ja już to tłumaczyłem, nie? że ma, możemy zobaczyć coś innego, nie? że ten ja sobie zdaję sprawę, że ludzie lubią sobie zrobić własną postać, gadaliśmy o tym i oni by chcieli, żeby, może to był właśnie, żeby Japończyk był, ale tutaj mamy Japonkę i, i Czarnoskórego, gdzie tam może ta perspektywa będzie trochę inna, coś innego pokażą, bo zaraz będziemy mieli Ghost of Jutej i tam będziemy mieli znowu e, ra, kobietę. super Kobietę, tak, no znowu kobietę, ale, ale tam będą też Japończycy już pewnie, pra, praktycznie pewnie sami. E, więc nie wiem, no, dla mnie to by było w, o ile by miał grać nie, w e, mm -hmm. Shadows, a, a na razie nie mam, bo w zeszłym roku przechodziłem e, Tsushima z dodatkami i, i wyplotynowałem, więc na ten moment po prostu feudalna Japonia mnie jakoś tam szalenie nie interesuje, nawet e, i później skończyłem przecież e, Poranek Ściętych Głów to jest taka wielotomowa saga e, o, o ścinaczu e, w Kyoto, historyczna też mocno osadzona, bo to praktycznie przez dwóch autorów też samotny wilkiszczenie, nie? gdzie tam te realia są bardzo mocno dawane, więc na ten moment ja tego tematu mam dość i nie będę sięgał na rzecz po ten tytuł, ale jeżeli po niego sięgnę, to, to właśnie po to, żeby sobie sprawdzić yy, tą perspektywę czarnoskórego samuraja, czy to będzie, no nie wiem, w jakiś tam sposób, ty, ty już pewne rzeczy powiedziałeś, nie? Ale na razie może, może gdzieś dalej będzie to bardziej, no tak, te, tak. nie wiem, czy może będzie wykpiwany, czy może będzie jakoś tam prześladowany, no może, może to... To, miastu, to jest nie tak mam... zrobione, że nie miałbyś, tak tak samo jakby było, gdyby on był Portugalczykiem, nie? Bo to też mhm. jest e, taki element, nie? Że przecież Portugalczyk No też taki... do tego nie sięgnąłem, po no tego, bo, bo, bo, bo nie chciało mi się, bo po prostu ten temat mam jakoś tak, tam mocno ogranę. Tak. Także... Nie rozumiem serio tego całego oburzenia, a mówię, Ubisoft, cieszę się, że gdzieś tam ten, ta, ta gra w jakiś tam sposób y, nie okazała się totalną klapą, mimo tych wszystkich różnych dziwnych e, fuck-upów z wy, wypłynięciem wcześniejszej wersji, ze, z jakimś tam banowaniem streamera, który y, dostał od jakiegoś działu e, złą informację i go zbanowali, no to, to wiecie, no to... to to są, to są tak. przy takiej dużej premierze i pewnie to myślę, że oni popełniali jakieś tak. błędy, ale cieszę się, że to wypaliło i mam nadzieję, że Ubisoft nie, tak. nie, nie upadnie, nie? bo to jednak jest. I ła, to, to mówię o Tobie, że to są Twoje ulubione Wildlands, to są Assassiny, to jest Rayman, to jest Prince of Persia, e, Splinter Cell, także Dokładnie. fajnie gdyby ta firma trwała. A nie trafiła do, nie wiem, do, do jakiegoś konglomeratu typu nie, chińskiego konglomeratu typu tak. Embracer, nie? Grup, który, który będzie doił, Ten a później i tak, tak dalej. Tak, no Także... no. To nie, to ja się 100% zgadzam. No, ja, ja uważam, że to jest też, to te, przepraszam, że jeszcze ostatnie zdanie, że to jest faktycznie, tak jak się zastanawiam, to jest gra, która pozwala wczuć się w te postacie, no nie? Znaczy, pobawić się w tej Japonii tym, tym, tym samurajem, no nie? Jeśli właśnie chcesz też, czy, czy to shinobi, no nie, te shirukeny, te wszystkie, nie wiem, jak się nazywają, te, te, te bronie, te, yy, no... ninja, to się Kani, na okunach. i kusarigamy, no nie, katany i tak dalej, że jeśli chcesz się pobawić tymi, tymi broniami, jeśli chcesz też tymi też dzidami, którymi, którymi obs te, nie wiem, naginatą, jakimś, czy jakimś długą kataną, to wiesz, co ci ta gra daje, ale nie stawia przy tobą wyzwania takiego, jak było w Roninie, jak było w Sekiro, nie? że to musisz tak naprawdę opanować. Tu możesz się po prostu bawić. I to jest, to jest, jest streamline'owana gra. To jest gra, która poszła w to, żeby ci dać dużo przyjemności i ułatwienia. Możesz sobie te suwaczki tam poustawiać, żeby było ekstra trudno, żeby... żeby... Bo wiesz, jest też suwaczek, który sprawia, że te wszystkie skrytobójstwa, które robisz, od razu ci się udają. Nie ma czegoś takiego, że po prostu postać jest na tyle mocna, że kiedy ty po prostu próbujesz e, ją zaskoczyć, to i tak ona cię gdzieś złapie i, i, i ty jesteś, e, nie jesteś, nie zrobisz tego, nie? że musisz po prostu to zrobić na raty. Nie? I to jest, to jest to, ale tak jak mówię, koniec o Shadows. Wybacz, no. że, że tyle mówiłem. Nie, A... bardzo dobrze, no bo to ja tak uważam, że wiesz, że trzeba było to, wiesz, jakoś Jabłsa tak, zagrałeś. O, no tak. I że trzeba było pewne rzeczy gdzieś tam z nasz twoim okiem mhm. spojrzeć i, i omówić. Um, natomiast ja yy, oprócz Assassina, no to spróbowałem Somerville, ale na razie jeszcze nie przyszedłem, więc tutaj wstrzymam się z jakąkolwiek yy, ogólnie mówiąc recenzją. Ale generalnie pozytywnie, czy tak, tak średnio? To, to bardzo to pozytywnie, jest. bardzo Super. pozytywnie, aczkolwiek ja domyślam się, nie chcę tutaj, um, domyślam się jaki może być końcowy twist, yy, bo tak sobie myślę, że nie czytam o tej grze nic, nie słuchałem też ewentualnie twojej hmm. m, rozmowy na ten temat, nie, albo nie pamiętam, a ja się tu boję, że to będzie coś w rodzaju insight. Yy, ale to, to takie takie moje przypuszczenia są. Bardzo fajnie na razie, no, yy, jestem... Znaczy, to, to pierwsza inwazja, to, to nie jest jakiś szalenie eksplorowany temat tak. yy, w grach. i Chociaż ostatnio, nie? Chociażby. I tutaj to jest fajnie ukazane. Mhm. Natomiast, no, ja od tych, no już miesiąca, tak, to ja cały czas siedzę w Monster Hunterze. Yy, nie tylko w walcach, yy, ale też odświeżyłem sobie World. I. Mm, tutaj. Tak hardkorowo chyba, nie? Bo ten Word jest chyba bardziej hardkorowy niż, niż Wild, nie? To tak się wzięło. E, wiesz co? Ja mam. Bo bardzo dużo głosów się pojawiło, że Wild jest łatwiejsze. I. Mm, i to widać na takim, w takim momencie, że ja nie potrafię stwierdzić, ile te potwory mają HP na przykład. Nie. Nie. Mm, nie liczę tego w żaden sposób, nie? Mhm. Natomiast na pewno łatwiej mm, takiego potwora w wild stagerować, tak? Czyli go gdzieś tam swoimi atakami e, sparaliżować. I to widać, gdy walczy się z ludźmi z internetu, którzy wyruszamy razem we czterech na, na, na potworki i zaczynamy łoić, to jest po prostu gangbang, to nie jest żadne, żadne polowanie po prostu, E, te, te słabsze potwory absolutnie nie mają szans i, mm, i to jest fajnie, jeżeli walczymy przeciwko wiesz, jakimś zahartowanym e, mocnym potworom, jest to wyzwanie cały czas, mhm. szczególnie ja sobie nawet teraz dobieram um, tych, mam 150 rangę łowcy, więc sobie dobieram e, kompanów właśnie, żeby nie byli mocniejsi ode mnie, tylko raczej Słabsi to też z takimi y, brońmi, które, które nie, niekoniecznie są kontaktowe. Nie? Mhm. Mm, czyli, tym się patrzę o jak jakiś łucznik i potrzebuje pomocy, to sobie do niego dołączę. Um, ale to, to jest ta różnica, że tutaj bardzo łatwo te potwory są z tego z, no to paraliżowane przez nas y, czasami i nie mogą nic zrobić. W Worldzie to trochę inaczej było. I tak, Word mógł być rzeczywiście trochę cięższy, bo ta waka nie była taka płynna. Mhm. Te kombosy tak e, super nie wchodziły. E, nie łączyły się tak ładnie i, mm, i one trwały, te potyczki, dłużej, dlatego że nie było tego e, naszego wierzchowca. Mhm. E, tutaj jest bardzo dużo takich usprawnień właśnie mm, tego typu, tak? Czyli nawet jak potwór zaczyna uciekać, to my wszedamy na wierzchowca, jesteśmy 15 sekund przy nim, nie musimy za nim biegać i też te kombosy nasze się tak fajnie nie, w wardzie nie łączą ale w momencie kiedy sobie wezwałem do pomocy żeby sprawdzić jak to wygląda i wezwałem sobie innych chłopców, to bardzo podobnie wyglądało mordowanie przeciwnika Mhm. Trochę ten roster potworów też w Waltz jest mm, mało wymagający. Może to, to jest złe słowo, bo te potwory niektóre mają bardzo fajne y, czasy, natomiast w ogóle nie, nie ma co się przejmować jakąś trucizną, bo to bardzo wolno schodzi y, życie. Raczej trzeba się obawiać jakichś czasów, które rzeczywiście są, czasów potworów, które są tak. y, na tyle zdradzieckie, że mogą nam zdjąć kawał paska. Życia I, i czasami jest to 3 czwarte, na przykład, nie? Taka Gore Megala, Gore -Megala mhm. która potrafi właśnie nam zaserwować jakiś taki e, atak, który, przez który robiłem na wózku mm, w obozie, nie? Tam przywożą na o tej, tej taczce. Mhm. Ale, jak mówię, wezwałem łowców w Wordzie i to było też parę sekund, dosłownie, no nie wiem, 40 i, i potwór leciał. A tam sobie coś odblok odblokowujesz, no nie, że, że tak, bo, bo rozumiem, że, że jak grasz z innymi, to, to nie jest tak, że po prostu, bo mówisz, że gangbang, ale, ale co jest z taką główną satysfakcją wtedy? Jakieś się spodziewało, że tak No właśnie z tej te satysfakcji, zadań? satysfakcji jakiejś szaleniej nie ma, nie? no po prostu dopadają e, cztery postaci do potwora i gołują i z tego potwora wypadają później skarby, nie? <głos> to nie ma jakiejś takiej szalonej satysfakcji. Podział na rolę jest o tyle fajny, w tym momencie, kiedy masz, no, nie wiem, gościa z rogiem, który nakłada jakieś statusy, grając tą pieśń na tym rogu bojowym, masz gościa z łukiem, masz jakiegoś gościa z którym z tych takich trick weapon, czyli gdzieś tam, nie wiem, miecz starczą, mhm. który zmienia się w wielki topór, nie? E I... No albo też na przykład, no ja na przykład z tym mieczem i tarczą, czy teraz trochę trochę tam inny rzeczy się próbuje. Na przykład młot mi się bardzo podoba i młot nie jest taki oczywisty, żeby przy szybszych potworach, no to ten gdzieś nam, ten nasz atak może trafiać, bo nawet bardzo często trafia w pustkę. Ale to, to w momencie, kiedy, no wiem, tam dopadają się do potwora czterech facetów, czy cztery, czterech łowców, bo to mhm. różne bywanie Z płcią postaci mm, z, z mieczami i po prostu go łoją jak kijami, to, tak. to, to, to, to jest mało satysfakcjonujące. Nawet zauważyłem, że często ludzie, którzy wchodzą, bo to wiadomo, masz tą jeszcze przy swoim wierzchowcu, masz zapasową broń. Czasami jest tak, że y, ktoś zmieni na Zmieni broń i nagle jakaś inna postać po prostu odchodzi, bo go to nie ciekawi, nie? Tak. E, natomiast są takie umiejętności, ja mam na przykład takie założone na, na swój pancerz, które em, pozwalają, że lecząc siebie leczysz członków drużyny, nie? I dzięki temu możesz e, leczyć e, swoich towarzyszy. Czytałem o facecie, który e, pojawia się podczas walk. I, I nic i innego nie robi, tylko, tylko leczy, tak? Tylko leczy i obserwuje. W ogóle ma chyba nikt właśnie, że ja nie walczę, czy coś w tym rodzaju. I tylko już tam z boku sobie stoi i jak widzi, że ci życie spada, to ci tam podnosi HP. To jest urocze. W ogóle jest tak. bardzo duża kultura taka... Mm, Wchodzą, to się, łowcy to się wytają, gratulują sobie, wystrzeliwują fajerwerki. Yy, przy, przy, przy przy bez komunikacji głosowej, tak, przepraszam, że... Bez komunikacji wysła. głosowej, jest tylko, jest, są gesty, są tylko naklejki yy, i, i ewentualnie odpalenie fajerwerków. Także to jest sympatyczne, mi się to bardzo podoba, że jest taka... Fajna ta społeczność, miła i ja, ja na etapie tak. World ja nie wszedłem tak mocno w, w tę grę, nie zapałem tego bakcyla, eee, a teraz no to gram codziennie nie? I, i bawię się bardzo dobrze, odkrywam te wszystkiego, wszystkie sekrety tych, tych leveli, oglądałem eee, wczorajszy, czyli tam środowy nie, wtorkowy, wtorkowy hmm, wtorkową zapowiedź pierwszego darmowego dodatku z potworem, z tym wielkim hubem dla, dla graczy, bo teraz nie mamy czegoś takiego, ten hub dochodzi z pierwszą darmową aktualizacją na początku kwietnia, e, do tego dodatkowo dochodzi nam potwór nowy, wersja hmm, Zoshi, czyli e, bossa z e, fabuły który, który hmm. będzie teraz y, do walki normalnie i y, ten hub dla graczy to tam będzie miało oprócz tego, że będzie wielka kuchnia, gdzie będzie można sobie siedzieć i jeść, hmm. gdzie, y, gdzie będzie można sobie y, pograć y, w kręgle y, jakieś takie minigry, y, wsiłować się na rękę z innymi, to y, ma być jeszcze... Y, coś w rodzaju takiej diwy, która będzie śpiewała w zależności od sezonu, będzie śpiewała wieczorami pieśń, taki jakby koncert wewnątrz gry. No naprawdę to wszystko fajnie wygląda. Oczywiście masa kosmetyki zapowiedziana, nowe zbroje, nowe dodatki. To widać bardzo, że i na początku jeszcze na, w tych pierwszych dniach, kiedy nagrywałem te pierwsze wrażenia i to, mhm. to, to jeszcze tego tak bardzo nie było widać, teraz już rzeczywiście ci ludzie no, Robią niesamowite stroje, piękne zestawy. Um, biega sporo geratów, biega sporo um, tych bajonet y, stylizowanych, właśnie innych postaci na, na znane z, z anime. Mhm. Mhm. Jest Super, pytanie jest. Od, od Szymona. Tak, to... Szymon, Szymon zadał pytanie: ile petworów <głos> zabitych? No, chyba trzysetki przeszedłem już, takie. Y no, wydaje mi się, że ponad 300 już ubytych tych wielkich potworów. E, brakuje mi chyba dwóch dużych koron, do, żeby mieć wszystkie i trochę więcej tych mniejszych koron. jakiś e, prestiż jest wtedy? Duża korona to jest największy osobnik, egzemplarz z danego gatunku i wtedy dostajesz złotą koronę. A mała złota korona to jest najmniejszy i one się różnią, tak powiedzmy, że te największe potwory to są tak 20-30% większe od innych. A mhm. dla najmniejsze są 25% mniejsze od takiego zwykłego egzemplarza. i um, Brakuje mi złota w, w Raidau. To jest ten potwór, który jest mm, powiedzmy e, drugim dużym bossem fabularnym. To jest na pustyni taki piorunowy, latający smok, Wyverna. Mhm. Um, nie trafiłem ani razu na egzemplarz z koroną jakąkolwiek. I brakuje mi dużej korony e, jeszcze w takim tam strażniku do Szuguma. Um, a tak to, to, to, to, to tych mniejszych no, tam jest trochę więcej. Tak. A, ale jakoś tam wy, wchodzę, przechodzę te wszystkie bajomy, sprawdzić, czy nie ma e, tego, co mnie interesuje. A później się dołączam do, do jakiejś tam grupy i, i, i bawię się dobrze w farmie. W mm, farmie. I ozdoby, które dają, ozdoby dają nam mm, umiejętności, które możemy wsadzić w zbroję. I. Zależy czy masz taką od... zbroję, już taką.? Bo tutaj druga część pytania jest. Tak, no i czy jest ładna? To jak teraz Twoja postać wygląda? Czy to jest, czy to jest no taka zbroja z tych książek fantasy z okładek, czy to jest bardziej. To taka... jest zrobione na, na, na Sexy Walkirię. Czyli no mam ale... tam takie powiedzmy coś, co wygląda na. Hmm, Te spłaży z Arkowelda, po takie warkocze jakby zrobione z wełny. Ehm, do tego no to, to ona ma takie fajne jakby puklerze. Um, które to spinają i pst, buty, i, i pas, który gdzieś tam jeszcze trochę te uda odsłania. Mhm. E, I wiesz, no, w zależności od broni, no to całkiem fajnie wygląda. Um, platynowa blondynka. Oczywiście, no jest piękna, no to nie ma co się e, czarować, żebym ja zrobił sobie brzydką postać. E, natomiast tam jest jeszcze pytanie, który potwór mi najwięcej problemów sprawił i jeżeli ja walczę sobie jeden na jeden, bo lubię sobie tak pograć, mm, to by było wyzwanie. Mhm. E, no to jest, e, wydaje mi się, trzeci boss taki, e, albo czwarty, to jest czwarty boss, Had, e, Bardzo wielki Lodowy Lewiatan, który e, no on ma sporo opancerzenia, ma takie ataki, które, za którymi, które nas onehitują, więc trzeba zestrzelić e, takie wiszące głazy i za nimi się schować, bo inaczej nas... Znaczy to są jeszcze inne sposoby, ale e, ten jest powiedzmy najłatwiejszy. Mm. To ja z nim nie lubię walczyć. I cieszę się, że z niego nie wypada korona, bo on jest jednego rozmiaru, więc nie musiałbym go farmić. Także to, co potrzebowałem z niego już mi wypadło, Aha. bo chciałem mieć z niego tam pewną część uzbrojenia i też chciałem sobie z niego broń zrobić. I przestałem w ogóle się z nim spotykać. Nie, nie, nie, no. Miałem z nim problemy, bo tam są trzy fazy tego pojedynku i, i e, dosyć często on ma taki, taki moment, że najpierw nas zamraża i zamraża, powiedzmy, nam stopy, więc nie możemy się ruszyć, e, a później zaraz się zwija w kulkę i daje ten swój atak taki, który, który one-hituje nas, więc e, podziękowałem Tyle, ile razy go zrobiłem, to zrobiłem i, wy i wystarczy. Natomiast bardzo, bardzo lubię um, walczyć z tym, już teraz to sobie go tam jako własny nemesis y uh -huh. <grych> nazywam, czyli je z którego próbuję wyfarmić korony. E bardzo lubię z nim walczyć, lubię też z tym, um, takim, powiedzmy plakatowym potworem, argweldem Super się z nim walczy, jest, jest wymagający i te, te, i te walki są, e, są bardzo fajne. Dobrze mi się też... W ogóle wszystkie większe latające smoki, czyli Ratlos, Ratina, um, bardzo, bardzo lubię, nie? Także tam gdzieś tam odkrywam, no ale właśnie na, na fali tej, tej, tego hype'u, tej, tej mojej fascynacji, Zacząłem grać w White Hearts, to jest, mm, nie chcę mówić klon, ale y, trochę to jest klon, ale nie, nie też nie do końca. Y, to jest, wypro, znaczy, deweloperem jest y, Omega Force i oni są chyba Koei Tecmo. Mhm. Są ludzie, którzy przede wszystkim robili te wszystkie y, Warriors czyli The Dynasty Warriors, Warriors Orochi, wiesz, chodzi mi o te Mushi, tak? Nie, jak ja się nazywałem te gry. Gdzie masz masę przeciwników. Teraz nie, nie No, wiem, wiem, ale wiem, o co chodzi. Tak, że po prostu tak naprawdę jesteś zniwiarzem, a nie wojownikiem. Po prostu chodzisz, tak, tym. Sam, to, to, to tak, to on, Oni naprawdę, tę tam serię The Dynasty Warriors, Samurai Warriors, oni też robili... Mm, Persona 5 Strikers. I z takich gier, które chyba są poza tym takim oczywistym, to robili Dragon Quest Builders dwójkę i Attack on Titan. To chyba trochę inne gry są z tego co... Dragon Quest Builders spróbowałem sobie, więc wiem że to jest inna gra innego typu, natomiast Attack on Titan no, to kojarzę z jakichś tam zapowiedzi i, yy, i wiem, że to chyba też jest trochę coś innego ale też bardzo, bardzo podobnego w zasadzie, czyli czy likwidujesz potwory, które się pojawiają na mapie w jakichś tam większych ilościach. Natomiast White Hearts jest w samym, w samym rdzeniu rozgrywki jest bardzo podobny. Jesteśmy wojownikiem, który trafia do Japonii, budujemy sobie postać, wybieramy sobie broń i jesteśmy... Hmm. Zaczynamy na początku z kataną, później możemy sobie owala wy, wy, wy stworzyć inne oręże. I polujemy na olbrzymie potwory, które em, dają nam właśnie materiał do zrobienia nowej zbroi, nowego tego, now, nowej broni nowego, hmm. nowej zbroi, nie? I, tym się to różni, że y, sam system walki jest trochę gorszy On jest, Ta gra jest strasznie, mm, przynajmniej na początku wydaje się taka chaotyczna, bo te potwory są dużo bardziej a, Nie zachowują się jak, jak jakby żywi, żywe, żywe stworzenie w ekosystemie czyli one gdzieś tam nie, nie chodzą po, po, po bajomie, nie, nie śpią, nie polują na inne potworki, tylko one są już takimi bosami Po prostu masz bossa, który, z którym musisz walczyć i on ma masę różnego rodzaju ataków, które w jakiś tam sposób łączą się z jego wyglądem. I te potwory zagrażają jedynej wiosce, w tym tam powiedzmy tej prowincji, gdzie miasteczku, w którym, w którym mieszkają właśnie jeszcze ludzie. To różni się od Monster Huntera jeszcze jedną rzeczą. Jest taka mechanika, gdzie nasza postać może przywoływać coś, co nazywa się Karakuri. To jest element, który budujemy. Nie grałem w Fortnite, ale wyobrażam sobie, że to mniej więcej na tym polega. Że jeżeli jest coś wysoko, to możemy sobie zbudować pudła i po nich wskoczyć gdzieś wyżej. Jeżeli potrzebujemy się z jakiegoś punktu A do punktu B przenieść, to budujemy sobie bloczek i zjeżdżamy na lince. Jeżeli potrzebujemy wytropić potwora, budujemy sobie wieżę, która nam ten, tego potwora namierzy. I to Karakuri zdobywamy stopniowo z pokonywaniem kolejnych bossów bo w trakcie walki odblokowujemy na przykład, wiem, mamy taką walkę z szarżującym dzikiem, i gdzieś tam podczas tej walki odblokowujemy ścianę pudeł, nie? Świnę, świnę, w którą on może uderzyć, a że ma w Znamy sposób serialu, ja tak... jak niebezpieczne są pudła, takie karty. No, Oczywiście. A to są drewniane dodatek. No. Ehm, a że jego ataki głównie polegają na tym, że on szarżuje, ehm, w związku z czym no, taka, taka powiedzmy ściana, gdzieś tam mur drewniany nam e, ułatwia życie. Ehm, Także... Widzę jakieś takie pojazdy właśnie też widzę jakieś takie. Te... Że to jest gra, która wygląda ciekawie, ale wygląda, jest, strasznie jest w recenzjach zjechana, ale chyba na Steamie, dlatego, że ta wydajność mówi, że to jest gra z 2026 roku to nie jest zoptymalizowana tak, i, jest... i chyba ją Wuletnie porzucono gra. za bardzo. Nie, nie wsparł jej hmm. deweloper po, po premierze. Tego nie wiem, nie wiem, jak tam to wygląda. Bo ty grasz to... na PlayStation 5, nie rozumiem? Tak. No, ona nie jest jakaś szalenie piękna. W sensie, e, to jest właśnie dwuletnia gra i ona nie wygląda, mm, ale też sobie zdaję sprawę, że to Omega Force podejrzewam, że nie, nie, nie tworzyło, że to, że znalazło wydawcę w elektronikach, to mnie zaciekawiło, ale nie, nie, nie zagłębiałem się w temat. Natomiast e, może gdzieś tam upatrywali, że to będzie sukces, natomiast ona w momentach wygląda, są momenty, kiedy ona wygląda ładnie, bo ma takie mm, jest zrobiona do obrazków, w sensie y, jak widzimy dużą przestrzeń i gdzieś tam coś kwitnie, albo mamy łąkę pełną kwiatów, no to wygląda bardzo ładnie. Natomiast gdzieś tam, gdzie jesteśmy bliżej czegoś, no to już to nie jest y, mhm. zbyt, zbyt atrakcyjne. Y, ale generalnie to nie jest tak, żebym cierpiał grając w to. Mówię, trochę A. walka jest za, za chaotyczna. Te potwory skaczą jak... Y, Szalone, i to nie jest. To jest tak, jak na przykład miałeś te najbardziej um, agresywne potwory w Soulsach, takie jakieś takie wilkopodobne bestie w Bladborne, które skakały, nie? To mniej więcej tak yy, niektóre walki wyglądają, a że to nie jest. Mm, to, nie, to, to, to nie jest szybka potyczka, którą możemy. Na, na ograniczonej przestrzeni, tylko olbrzymie pole walki, no to możemy się namęczyć. To, to, to, to że trzeba rzeczywiście za tym potworem biegać i, um, i, i znosić to jego uciekanie, czy ewentualnie skakanie jakieś chaotyczne, to namierzanie też nie jest jakoś Mhm. lokowanie się na, na, na potworze też nie jest jakoś szalenie dobrze zrobione e, ciosy są ciekawe, bo na razie sprawdzałem tam ze trzy broni i one są, są w, gdzieś tam sobie w, w głowie myślę, że to może być fajnie ułożyć można w kombo na manekinie gdzieś to tam się nawet udaje, natomiast już na takim żywym, biegającym potworze niekoniecznie, wiem, że można grać z, przywołać sobie kogoś do pomocy albo grać nawet z, ze swoim znajomym ale no na razie nie mam z kim i nie próbowałem też obcych przywoływać, więc tego aspektu nie sprawdziłem, ale ci wszyscy w, y, m, ludzie, którzy gdzieś tam y, polecali klony y, właśnie Monster Huntera, no to to Wild Hearts wymieniały, wymieniali i, i jakoś tam psów na nich y, nie wieszali, no gdzieś tam myślę, że y, sieroty po, po Rajs, które no, tam, czy po, po, po Wordzie, y, które już nie miały co robić, sprawdzały to i, i y, y, mhm. chyba pokończyły, no bo naprawdę, no, wydaje mi się, że gdzieś tam w, ten, w, te, w tych y, poleceniach ten, ten y, tytuł górował, natomiast ja jeszcze y, Jeden tytuł Monster Hunter'owy kupiłem mm, i na razie jakoś tam, powiedzmy, że nie, nie będę się nim wypowiadał, bo jestem ale w Ale wzięło się na ale ten był... gatunek głowiecki, że się tak wyrażę. Wzięło, wzięło, wzięło. wzięło. Bo, bo jak sięgnęłeś I... po takie Wild Hearts, nie wydawało się, że zaspok że głód masz, że po prostu i, i wracasz do Waltz i tak no, dalej, wiesz, to zaciekawiłeś mnie tym. Bardziej to Wild Hearts sprawdziłem, żeby nie być monotematyczny mm -hmm. na podcaście i mówię, a, sprawdzę, zobaczę, co to jest. I to się wpłynąłeś. Bo wiesz, bo, bo tym jeszcze z takim tytułem to jest Monster Hunter Gener The Generations Ultimate, które kupiłem na Switcha za cztery dychy. I to jest e, tytuł, który jest tam przez fanów Monster Huntera, z tego co zrozumiałem, uwielbiany. Tam jest chyba największa ilość potworów, bo ponad 70. Ale też może być ich więcej. W tym momencie nie a to, jest, a to nie, nie jest. jest jakiś remake, czy remaster z gry z, z 3 a Czy to nie jest jakaś taka tak, część? To jest, to jest, to jest. Uh, Generation's Ultimate. To jest właśnie remaster, powiedzmy, albo taka super wersja podciągnięta tak. trochę graficznie pod, uh, pod Switcha. Uh, mhm. Nie sądzę, może mieć nie takie wiem. elementy takiego szybszego grania, ponieważ te walki nad nie muszą być takie długie, nie? że łatwiej się konsumuje, może, jak się zastanawiam? A nie sądzę, <śmiech> nie wiem, nie? ale nie sądzę, <śmiech> nie wiem, nie będę, nie będę, się wypowiadał, bo mówię, jestem na samym początku, zobaczymy jak wygląda. Wiem, że ona jest nadal popularna na PC mhm. i że tam, tam, więcej chyba ludzi gra niż, niż na Switchu, ale nie wiem, no zobaczymy. E, na, na ten moment mhm. y, w planach mam, czekam na, na dodatek do World'a, a później do, do tego do Wilds, a później e, będę chciał Iceborna przechodzić, bo World już tam dobijam w High Rank trochę. Wow. E, no nie no to, jest to, są, to, nie sądziłem, to jest to jest, bo... e, wiesz, ja, ja nie jak jak rozmawia, jak ci pojawił Wildland. To ja aż nie pamiętałem, że aż byłeś tak wielkim fanem. A teraz się byłem. Okazuje, że. Nie byłem po prostu. No, co ja nie byłem. Bo te japońskie wieleczki, teraz... te japońska oprawa, te, te wizualia, te, te, te, ten przy... taka przyjemność, właściwie to jest ciekawe, że, że to jest w sumie trochę grind, nie? Tak jak sobie pomyślać. Tak, nie? znaczy no to nie jest, Ale on to jest, jest taki relaksujący. Bo to jest już endgame. Ja nie grinduję po to, żeby jakiegoś bossa pokonać. E tak naprawdę to już też mi nie zależy na tych materiałach. Teraz chcę, te, chcę dobić platynę tak naprawdę, to, ale mam też taki cel, żeby e, spróbować zabić wszystkie potwory wszystkimi brońmi. To Aha. jest taki mój cel własny, prywatny, y, że gdzieś tam... Nie stopy... związany z platyną na pewno. Nie, nie związany ja. z platyną. To jest mój prywatny cel, żeby, żeby sprawdzić się jeden na jeden z każdym potworem, każdą bronią. Zobaczymy, czy to Aha. się uda. E, to jest mój prywatny cel i na razie e, o ile te kontaktowe bronie to mam w miarę opanowane, o tyle e, łuk czy te, te działka, no to, to, to czarna to widzę, bo ja muszę, muszę trochę się e, te mechaniki poćwiczyć i, i zrozumieć. Mhm. Ale mm, ja nie byłem fanem. Monster Hunter World zapewnił mi tam 30 parę godzin czy 40 w pierwszym kontakcie Friday, a później no, też inne tytuły weszły, e, ale nie czułem jakiejś tam wielkiej mm -hmm. potrzeby sprawdzania questu z Geraltem, nie, nie czułem jakiejś potrzeby kupowania iceborna w Rice też nie zagrałem. Chociaż już było na przykład za w abonamencie i mogłem po niej sięgnąć, to nie, nie, nie miałem tej potrzeby, bo pamiętałem, że ta gra mnie zmęczyła e, i właśnie to, czym mnie zmęczyła, jest Waltz pozbawiony. On, on bardziej, e, może ja też nie jestem takim hardkorowym graczem, jak, jak e, myślisz, że jestem, bo mnie to bieganie za tym potworem, to śledzenie go, to dobieganie nie znużyło, że to dla mnie trwało za długo. Tutaj Waltz z tego pozbawiony, to wszystko jest dużo szybsze, dużo bardziej dynamiczne. E, to jest raz, dwa i jesteśmy na miejscu. Um, tych punktów, do których możemy się przenieść. Czyli nasze takie budujemy sobie te obozy, o których wspominałem. E, możemy sobie postawić pięć na mapie i y, y, nie ma tego dobiegania y, przez, przez mm -hmm. pół biomu. Więc y, w Worda też jakoś szalenie dużo nie gram, bo y, jest ten moment, gdzie. 30 minut mi zajmuje walka z potworem, gdzie ja wiem na przykład, że w Łajcach bym to zajęło trzy razy krócej. nie? No właśnie. I tu nie chodzi o to, że ja nie mam cierpliwości, czy coś, tylko, że yy, w ogóle jakieś takie, takie sam w sobie jest, nie mam cierpliwości, tylko, że nie mam cierpliwości na, na tracenie w zasadzie na niepotrzebne rzeczy, czyli na przebieganie jakichś tam odległości i oddanie kilku uderzeń mieczem i znowu muszę biec za potworem, nie? Tego, tego Walc jest pozbawiony. Wielu ludzi zarzuca właśnie mu, że jest łatwiejszy przez to. Czytałem trochę na, na temat ewentualnego niskiego poziomu. Ja mam jedną teorię na ten temat, że Capcom nie zrobi z tego hardkorowego tytułu, takim jak były te wcześniejsze mhm. Monster Hunter'y, te przed Wardem i Ward powiedzmy, który już tam wychodził naprzeciw ludziom, masom i wchodził bardziej w mainstream. Że oni sprzedali tyle egzemplarzy nie po to, żeby zrobić jakąś taką ścianę nie do przejścia, może trochę z nerfią bronię, albo tam, tam uodpornią na stagerowanie potwory, żeby one mogły yy, wyprowadzać te super ataki, nie? bo o to, to, to chodzi, że yy, te potwory w swoim powiedzmy core, one są super jak się walczy jeden na jednego i one mogą wyprowadzić te konkretne ataki, natomiast jak dopada do niego tyle osób, to one nie mają możliwości właśnie yy, zabłyszczeć. I może, może coś tutaj zadziałają, nie? że jak wchodzi e, dwóch graczy, to już ten, ten współczynnik e, paraliżu będzie niższy, a grzy wejdzie czterech, to już w ogóle jakiś będzie niski. Nie? E, tutaj znowu też jest taka mechanika zadawania ran, e, czyli wiele ciosów w jedno konkretne miejsce i pojawia się mm, coś, co jest, tą, to tam grasz, no to grałeś tam, nie wiem, mhm. jak, na jakim etapie, ale wiesz, tam możesz, wtedy się podświetla rana i, i możesz nią uderzyć, wtedy jest animacja, gdzie tam wbijasz miecz, czy, czy, czy, czy, czy nie wiem, jakiś mhm. taki konkretny atak, zadajesz to jedno miejsce i potwór się wywraca, nie? Wtedy masz tam to okienko, że możesz podbiec i za darmo walić w niego, jak w bęben, to... Tego nie było w, w Wordzie, i wydaje mi się, że to też wpływa na to, że te potwory są łatwiejsze do ubicia, że jest więcej sposobów, żeby takiego potwora powalić. Eee, ja tu uważam, to że jest to jest na plus. W znaczy, sumie, wiesz, w tym sensie, tak, ja sobie, tak jak Rachel i tak ty mówią, że o, to jest streamline i tak dalej, ale ja uważam, że w dzisiejszych czasach to, to jest ok. Nie? Że, że, że tak. nie ma nic złego w tym, żeby coś było prostsze po prostu ten, że są nadal gry, które dają ci wyzwania, więc nic, nie, nie jak to się mówi, gatekeeping, gatekeeping, tak? Żeby tak. nie uprawiać gatekeepingu. Tak. No, też moim zdaniem, wiesz, są potwory, które, wiesz, tak, możesz sobie e, tę grę utrudnić, jak chcesz. Są no sposoby bardzo proste, na przykład nie zabierać na misję Paliko, który jest dużo, dużo potężniejszy, szczególnie w endgame e, niż ten kotek z World'a bo w Wordzie miałeś tak, że twój kot miał jeden konkretny... jedną konkretną pomoc. Oprócz tego, że gdzieś tam, tam sobie bił potwora, jakieś zdawał mu obrażenia, to na przykład mógł się tylko leczyć, nie? Albo e, mógł zakładać pułapkę. Tutaj e, Paliko może robić absolutnie wszystko. W sensie Ron robi to absolutnie wszystko, czyli gdzieś tam... Mm, i, I strzela z działka, i walczy, i z, wysyła ci e, apteczkę, i usuwa ci status, i gra na rogu, który daje jakieś, e, podbija statystyki, czy tam daje jakieś e, negatywne potworom, i e, zakłada pułapki. Bo to już mówiłem. I wiesz, mhm. to jest o tyle. Mm, on, on jest konkretnym, w, w, konkretną pomocą, jak grasz jeden na jednego, znaczy jak grasz solo. E, możesz go nie zabrać na misję i, i być skazany sam na siebie i wtedy e, ta gra jest dużo bardziej wymagająca. I uważam, że to jest jakiś tam sposób. Jeżeli ktoś, ktoś ma e, uważa, że to jest zbyt łatwa gra, to wystarczy nie zabrać kota na misję i wtedy no, no nie wiem, czy tak łatwo jest. jest nawet... E, Takiego tak jednego z tych tam, powiedzmy, mit, mit, mit potworków, czy tam ratlosa, czy ratinę, um, pokonać. Yy, no i też jest masa rzeczy takich w tym, tej grze, które, które się odkrywa poprzez obserwację otoczenia. Są te małe potworki, takie, które ewentualnie możesz chopać do celów badawczych, ale one nie, nie, nie wpływają w żaden sposób na ciebie, no to one mają całe swoje, swoje, swoje życie i ptaki gdzieś tam w lesie e, trele uprawiają miłosne i, i gdzieś tam się e, wabią wzajemnie i obserwują swoje upierzenia na przykład, no nie? Mhm. Mm, to, jest, to jest mega fan, fan, fan, fantastyczne, bo jak jesteś skupiony tylko na walce, to tego nawet nie zauważysz. E, no jest na przykład taka sytuacja, że pojawia się czasami, to już mówiłem o tym gnieździe z jajkiem, nie? Ale też yy, są takie sytuacje, że jak walczymy z ratiną, czyli samicą tego gatunku, to potrafi się pojawić jej partner i no, wtedy mamy, on będzie nam będzie nas atakował, ale też potrafi się pojawić w momencie, kiedy tę samicę już zabiliśmy i on podchodzi pochyla się nad tą nad tym, tą padliną, nie? nad tym, tym zwłokami potwora i, i gdzieś tam widać, że e, może nie ma zachowań żałobnych, ale widać, że zauważył, że jego partnerkę ktoś ubił, nie? Także są takie rzeczy y, w samym ekosystemie, ale też są y, no nie tylko w tym, na przykład wiesz, ja mam 100 sto, sto, sto ponad godzin wbite już i wow. są zachowania w obozie których ja na przykład nie widziałem. E, na przykład to widziałem w, na filmiku, który pojawił się e, na, na Xie. Ktoś wrzucił. Mhm. I to jest taki, taki moment, gdzie Alma wchodzi do twojego namiotu i siedzi z, z, z tobą i spali spaliko e, w namiocie. Ja tego czegoś takiego nie miałem. A mówię, miałem, w tym namiocie byłem wi wielokrotnie bo za każdym razem, jak chcesz uzupełnić skrzynkę, to już nie ma tej skrzynki gdzieś tam stojącej sobie na zewnątrz, tylko wchodzisz do tego namiotu i tam uzupełniasz sobie przedmioty w ekwipunku. Więc no, tam dziesiątki, jak nie setki razy wchodziłem. I nigdy mi nie weszła do namiotu. Nie wiem, w jakich ona okolicznościach to robi, ale ktoś tam mi napisał, że nie no, jemu, jemu weszła, ale miał zupełnie inną scenkę niż ta z filmiku. Także, wiesz... Masa rzeczy tam jest smaczki, poukrywanych. Smaczki takie, tak. tak, i tych smaczków dojdzie z aktualizacją. No, Ja sobie zdaję sprawę, że właśnie gadam pewnie o 40 minut że które tam mało może ludzi interesować. I mogą się też. No tylko jakieś 8 milionów sztuk się sprzedało, że tam 10, 9 US. E, no star. może. <laughs> więc, e... więc, więc to już nie jest nisza, już wiesz, już, już to nie jest tak, że. E, Ale mówię, no, no ja, nie byłem, ja nie byłem, ja nie byłem przed Dueltsami ja nie byłem takim fanem. I ja mhm. też przy okazji Monster Hunter World, ja nawet jestem przekonany, że pamiętałem, że w to grał na PSP i pisał o tym na swoim blogu. Jestem, nawet pamiętam e, mniej więcej, co on tam pisał. E, jestem przekonany, że w, będąc na etapie World'a w 2019 roku, ja nie śledziłem Ee, że tej serii, w sensie że na co to się ukazywało i tak dalej po prostu była gra która wyglądała fajnie na zwiastunach i, i zacząłem w nią grać i, i pobawiłem się nie, nie wchodziłem w jakieś tam mm, szczegóły mechanik, nie wchodziłem w szczegóły lore, a teraz gdzieś tam łapę się na tym, że i wiedziałem też, że ekranizacja filmu była i byłem świetnie tak. przekonany, że, to, że ekranizacja to jest po sukcesie tego Monster Hunter World, nie? Że to jest dlatego, że tam ta gra była po prostu sukcesem, a nie dlatego, że seria jest po prostu drugą serią Capcomu, nie? Eee, no, no, no, no, no. no, no, no. no Także... To jest, to, to jest ciekawy film. Ja myślę, że... że... Bardzo ciekawy. To jest... Tak, to, on, on, to jest cie... Znaczy, ja jestem... E... Znaczy, nie jestem pewny, czy to się zamieni w taką serię, jak Resident Evil, nie? Te filmy. Nie, ja nadzieję, Janowicz, nie. Ale, ale kto wie, bo, bo może kolejna część już będzie z mniejszym budżetem i tak będą jechać, aż zrobią, znaczy im się to zwróci i będą zarabiać, nie wiesz, na tych DVD-cach. Ja, ja nie wiem. Znaczy, wiesz, na przykład Capcom... Andersona musiał chyba... Ee, znaczy tak, podejrzewam, że za, za, zarobił im Anderson jakieś konkretne pieniądze e, na tych rezydentach. I może dali mu Monster Huntera, bo po prostu liczyli. Może właśnie teraz zbierają żniwo tego, że ktoś tam to obejrzał i zagrał w Wilds. Nie wiem. Ale... Po tym, co on nawyczyniał z tą serią Resident Evil, to ja nie wiem, czy... Czemu oni tak chętnie mu <głos> Tak Monster Huntera dali? No bo... takie przebicie było. No Pomyśl, że, że przez, długi okres, przez długi okres Uwe Boll był takim frontmanem filmu w ograch i jednak mu dawali, mimo że robił szmile za szmirem. Ale kto też... mu dawał? No tam wiesz, no to, to nie były... On nie zrobił Residenta żadnego, na szczęście, Może ale po... zrobił Another World'a. Nie, Alonie i The Dark. Ale On i The Dark, przepraszam. Z, wiesz, bo, bo, bo Uwe Bola. No, on The Dark to był jego drugi film, nie? Bo tak mm -hmm. z takich dużych e, marek, no to chyba tylko mu. Z takich dużych marek, w sensie duży, dużych firm, to mu chyba tylko Krajtek dał Far kraja, Bo to chyba, chyba był chyba Ubisoft nawet. Myślisz, że to był nie, Ubisoft no, już? Znaczy, on, wiesz co, on zrobił duży film. Dan, Dungeon Siege w imię króla. No ale taki... Dungeon Siege do kogo należał? Dungeon Siege, ta, ta marka do, do, to, to nie była jakaś... E... No wiesz co, znaczy je, je, jeśli chodzi o grę Dungeon Dun, Dun Siege to ja, to ja nie pamiętam mnie, ale, no, y, znaczy gra Dungeon Siege należała do, do Microsoftu wydatnie. Y, Gas Powered Games. Który, no stary, który... ja nawet nie wiem kto to jest. No ja, no, znaczy, ja wiem o coś chodzi. No, znaczy, nie, jeśli, jeśli brać pod uwagę, jakie tam marki robił, no to wiesz, on robił tak, jak mówisz. Y, Alone in the Dark to chyba była taka największa marka i, i Far Cry z takich rozpoznawalnych, tak. Postal, Postal, ale to. Tak, I Postal tak. ma chyba dobrą. dobrą mhm. dobre, ludzie mają zdanie o, o tym filmie cały czas. No bo tak. No bo on jest przy La, La La on, jest, on jest słabo oparty o, gr o grę, no nie? ale on po prostu jakiś taki obraz Ameryki e, komentuje. Mhm. No. Blood Rain, no to ja pamiętam Blood Rain bardziej z tych takich wyzywających e, okładek, z takiej grafiki sugestywnej, ale jak sobie pomyślę, że to był ten poziom grafiki właśnie komputerowej, z, z, no z którego roku jest... E, nie wiem, Blood... przed 20 lat nie. wydaje mi się... To jest Co najmniej, to tak jak... nie, nie, no to tak, to tak, tak, to ta, ta gra może być jeszcze starsza. Tak, ten Dungeon Siege, nie? no to ja sobie zdaję sprawę, że może on miał wielu fanów, ale o tej grze w, w rozmowach ja nie sądzę, żeby ludzie wspominali. To jest gra sprzed 23 lat i chyba ta seria już umarła. No, no tak, ja znaczy nie, no... no może no, gadam to, głupoty, to, to, ale... No, ale to była taka gra, którą, znaczy to była e, kwestia, że pewnie chciał zrobić w cudzysłowie swojego władcy pierścieni w tamtym czasie i jakat e, znany z tego... Jasona że... Stathama zatrudnił. Tak, tak, tak. No tam była dobra obsada. Obsada była jaka dobra. To, to ten, no. E, no. Także gdzieś tam miał... Mm, miał rzeczywiście te, te, te, te, mhm. te dojścia do, do, do, do tych Marek, ale no Anderson miał Rezydenta i e, ja, ja powiem szczerze, że e, nie chcę tutaj jakoś szalenie wieszać psów, ale te filmy się po latach e, tam w masę efektów, ale to, to nie jest jakieś super kino i ten e, powrót do Raccoon no. City, chyba o tym już tam opowiadałem tutaj na No, to jest wypada, wypada o wiele lepiej e, niż, no tak, tak. Niż, e, niż wszystko, co zrobił Anderson i m, dlatego tak uważam, bo e, jeżeli gramy w Residenty i możemy uwielbiać te gry, ale to jest spojrzenie Japończyków na amerykańskie kino klasy B, gdzie oddział komandosów gdzieś tam trafia i, i gówno trafia wiatr, no tak. tak, i to jest, to, to, to, to, to, to są właśnie takie horrorowe klisze i tropy przetworzone przez amerykańskie, mm. nie, bo tam tak. to, to, to nie jest e, żadne, żadne takie jakieś tam wierzenia, czy coś e, z ich mitologii, czy, czy, czy z, mm -hmm. w ogóle z azjatyckiego regionu, nie, tylko gdzieś tam to zagrożenie, może też e, ten atak z Salinem, gdzieś tam, może st stąd też ten pomysł tak. na, na jakiś wirus tak dalej. Tak. E, ale w tak ogóle Paul, Paul W.S. Anderson to jest ciekawa no. postać, bo on naprawdę miał kilka naprawdę dobrych filmów na swoim koncie. Na przykład Ukryty Wymiar, yeah. Pierwszy I Kombat. Awesome. Tak, mm -hmm. i, i, i tyle. I trzech muszkietarów bardzo lubię. To jest, to jest. No, ale to było ale, z tymi sterowcami, dobrze pamiętam. Ten taki. Trochę tak, tak, tam, tam, tam grała ta e, Ewa... Milajowicz, z niech zgradał, tam grała. Tak, gra, gra, no to Lady, na 100%, tak, tak, tak. Lady jest pewnie. No, ale nie, no, tam, pff, wiesz, była dobra obsada Orlando Bloom, Christoph, e, Christoph Waltz, e, Waltz. Tak. I, i Ray Stevenson, e, Świętej Pamięci. Tak, Świętej Pamięci, no, pamiętam. No, no. To, był do, znaczy, to był dobry film, to był dobry popkorniak. Nie wiem, czy to byli dobrzy muszkieterowie, bo ja bardzo lubię i mogę mówić z... z z czystym sumieniem zawsze, że ci muszkieterowie z początku lat 90. Z, z Sutherlandem młodym, z tak. RM z Charlie Sheenem, to, to, to ja, to są moi muszkieterowie i ja je bardzo, bardzo lubię. Tak. Znam też tą wcześniejszą wersję lat 70., ale to mhm. nie wiem, mam takie, jakieś takie skojarzenie, że, że chyba ci tak. muszkieterowie z początku lat 90. byli najlepsi. Dokładnie. Tam był taki... Tam piosenkę mm. robił Sting, Brian Adams i... Tak, All for czeka. One, One for Love. coś tak. takiego. jest, to, to jest robi, e... to, bo we trójkę byli. O, e, e, Sting, e, Rod Stewart... Brian Adams i Brian Rod Adams. Rod Stewart. Rod Stewart, tak, tak, okej. Okay. I to jest taka ballada, że po prostu puszczasz ją i... Każda kobieta. Drogi Rafale, e, będziemy... <laughs> będziemy kończyć, Tak, będziemy kończyć, ale tak, obiecałem... Okay. Y, pierwsze wrażenie, ale zrobię... Co co chciałem obiecać. To jest gra Xenoblade Chronicles X na wiele, wiele godzin. Więc, więc pozwólcie, że adekwatnie do ilości godzin moich spędzonych w tej grze taki to będzie procent pierwszych wrażeń. Więc to nie będą takie pierwsze wrażenia jak z Shadows. To będzie, będą szybkie. To jest, to jest gra, na którą czekałem. To już wszystko mówiłem na wstępie, więc ja teraz koncentruję się tego, co, co w tej grze postaci, mnie znaczy, to jest. A, no to, jest ciekawe. to cię zaciekawiło, to, to. cię zaciekawiło. Znaczy, no. y, powiem ci, że y, sprawiłeś, wrzucając tę krótką zajawkę do tego, bo to wiesz, to jest remaster z dodatkami nazwany jako Definitive Div Edition gry z Wii U, gry, która już ma y, prawie 10 lat. I my znamy takie przypadki takich remasterów, takim remasterem był Mass Effect, gdzie sceny, które powiedzmy 10 lat temu jeszcze były OK, czyli ta kamera, która wędruje od dołu y, z tyłu naszej postaci, czy postaci jakiejś tam. Y, Kobiecej, tak? Czyli centralnie, powiedzmy, jest najazd na tylną część ciała, to to zostało wyedytowane w Mass efekcie I od razu oburzenie się pojawiło. Z tego, co, co rozumiem, to nie zostało wyedytowane i tak. To jest gra bardzo japońska. To tego się nie da ugryć. Robi ją monolith soft. Ta, ta seria ma swoje, swoje, sw swoją historię. O tym nie będę opowiadał, bo tego nie Moje, Mój kontakt z tą grombu Taki, że ja chciałem po prostu zająć tę grę dlatego, że ona przede wszystkim urzekła mnie tym settingiem, który wydawało mi się, że wycieka z, z tych wszystkich grafik, z tych wszystkich czyli przede wszystkim science fiction, mechy, no i ten taki klimat, przygody. Bo akcja toczy się na planecie Mira po tym, jak e, okazało się, że nad Ziemią, to tak e, w połowie XXI wieku, e, jakieś obce cywilizacje zaczęły toczyć bitwę, i w, w efekcie też e, ofiarą tej, tej bitwy no, padła ziemia. I z ziemi po prostu wysłano e, takie arki ewakuacyjne, i część tylko tych ark przetrwała. I jedna z tych ark, zwana białym e, wielorybem, e, awaryjnie rozbiła się na, na planecie Mira, na której toczy się ta akcja. I to jest ciekawe, bo, bo zanim ten statek e, uległ zniszczeniu, udało się tam taką, taką kolonię, taki, taki moduł kolonizacyjny, odczepić, awaryjnie wylądować i on stanowi tą nasze, to, to, to, to, to, to, to bazę, ten, ten nowy świat, to nowe Los Angeles, bo tak się nazywa, gdzie <śmiech> i to jest i tu zaczynają się te ciekawe rzeczy związane właśnie z tą japońskością tej gry, wiesz, to są rzeczy, które my jakbyśmy oceniali tę grę w takich samych kategoriach, jak się ocenia właśnie Shadows, czyli wiesz, te głupotki, te przyciąga przy... wiesz, czepianie się scenariusza, e, wiesz, to ta gra ma elementy science fiction fabuły tak w 50% jak science fiction z lat 50. Czyli mamy właśnie to miasto, ta, tą kolonię, która po części jest bardzo futurystyczna, nowoczesna, gdzie, gdzie jest ta część militarna, tam się tworzą te skelsy, te, te, czyli właśnie te, te, tak, tak się nazywają te mechy, czy takie pancerze e, zbrony, ale masz część mieszkalną, która jest... No, takim małym fragmencikiem miasta, z normalnymi budynkami, z jakimiś kawiarenkami, z jakimiś duprelami i niby my jesteśmy jednym, jedną z osób, które udało się, którym udało się przetrwać, tak przeżyć. My lądujemy w jakieś takie kapsule e, awaryjnie, znajduje nas jedna z, z postaci, które później się do nas przyłączają, tych postaci my jest bardzo dużo, ale to jest ta Elma, nie wiem czy m, widziałeś tę postać, taki, e, taka dziewczyna z białymi włosami, siwymi. No i wydaje się, że właściwie to, to, to, to mało kto przetrwał, no nie? Bo my jesteśmy jedynym takim ocalałym, no nie? Jeszcze dodatkowo amnezja, yy, nie, nie wiemy, co się dzieje. A później się okazuje, że jest całe miasto. I w tym mieście nie tylko są ci, którzy tam musieli przetrwać, ale też są jakieś gangi, jakieś, jakieś wow, koleśni. No wiesz, no po prostu nic tam się nie trzyma kupy, że się tak wyrażę, ale to, co mi się bardzo podobało przez, przez większość, i tak się nastawiłem tej gry, że oglądają to trochę jak anime. Bo tam y, na początku jest wprowadzenie do walki. Walka jest właściwie taka półautomatyczna, bo yy, no to też jak właśnie dla mnie to też taki Monster Hunter trochę jest, nie? Że po prostu podchodzisz do, do, do, do, do bestii, którą chcesz pokonać, atakujesz ją i później tylko czekasz, aż y, no nie wiem, y, te twoje ataki się skończą, są jakieś umiejętności specjalne, które mają cooldowny, ale nic nie robisz dodatkowo. Trzęsień możesz ewentualnie zmieniać, czy chcesz y, broń A, czy broń B, czy na przykład nie wiem. Broń białą czy broń palną. I to jest wszystko. nie Tego, to jest, ta, ta walka oczywiście wymaga od ciebie, żebyś tymi dodatkowymi umiejętnościami żonglował, bo one mają swoje cooldowny, tam są dodatkowe opcje, ale to jest, to jest wszystko. nie I później jest, za, później jest taki dosyć długi, jak dla mnie, film anime. To znaczy, że coś tam się ruszysz, coś przejdziesz i, jest, i są długie sekcje dialogowe, długie rozmowy, y, trochę takie naiwne, trochę zabawne. No wiesz, my mamy, y, my jesteśmy... No postacią, która, która nic nie pamięta, więc nie ma tej swojej historii. My jesteśmy taką białą kartą, ale te, te postacie, inne nas wprowadzają w ten świat i okazuje się, że oczywiście jest, są wszystkie te takie tropy z, z, z tych japońskich filmów, animacji, czyli mamy jakąś genialną m, m, nastolatkę, tak? która, która naprawia te mechy, jest inżynierką, nie? więc mamy yy, kobietę, która jest pułkowniczką, niech wiem, tak, tak mogę to odmienić, która, która ta elma, no ale okazuje się, że ona ma swoich przełożonych, że tam jest jakaś hierarchia. I powiem ci, że y, ja oglądam to z fascynacją, bo chciałem po prostu poczuć się, jakbym nie grał właśnie w coś takiego, co musi być tak strasznie poważne. takie raczej. na chwilę, dobra? I, tak. Mhm. Bo mam takie pytanie do ciebie. Mhm. Bo jak ja sobie sprawdzałem, ja, ja sobie to wyobraziłem, że to jest Erpek japoński. Ale jak wpisałem sobie, bo wiesz, pisałeś, że zacząłeś to grać, wpisałem sobie w Google i tam jest napisane, że to jest survival game. I jaki to jest gatunek tak naprawdę, jakbyś to określił? To jest jakaś gra akcji? No bo teraz mówisz, że walka jest Nie nazywam tego prawie... sobie. Znaczy, tak, znaczy generalnie to jest tak, że klucz y, gry, tak naprawdę to jest taka y, eksploracja powiązana z, z, z ubijaniem tych potworów. Czyli mamy tą bazę wypadową, gdzie powiedzmy mamy różnego rodzaju misje, mamy misje fabularne, które wymagają powiedzmy jakiegoś poziomu zanim się za nie zbierzesz, i masz jakieś takie misje afilacyjne związane z innymi postaciami, jakieś proste misje. I cała gra, taka główna, polega na tym, że wychodzisz do tego, na, na tą przestrzeń tego biomu, no nie, na początku mm -hmm. masz tą jedną wyspę i tak naprawdę albo musisz, nie wiem, iść do punktu A i tam postawić i odkrywać tą mapę. Tak? Że ta mapa jest podzielona na, na takie heksy i co ileś tych heksów jest punkt, w którym musisz u, umieścić sondę. Później ten sondę możesz połączyć z innymi sądami. one tworzą taką siatkę, ale generalnie jak już połączysz, odkryjesz taką sondę, to, to już masz odkrytą mapę, już widzisz, co tam jest. Ona nie jest jakby taką, taką nie wiem, mgłą wojennym. I klugry tak naprawdę polega na tym, że ty eksplorujesz masę przestrzeni i tych Rdzennych yy, nie wiem potworów tego, tego świata jest cała masa. I to jest tak, że one są w yy, różnych poziomów. I, niektóre... I olbrzymie one są, yy, nie? Tak, z tego co widziała Tak, ale one mogą być od małych, tak nie, wielkości Emsa, poprzez dinozaury. to takie naprawdę dinozaury, takie brontozaury, które piją wodę z, z jeziorka i tak dalej. Więc to jest. Więc cała gra, ja bym bardziej powiedział, że to jest taka gra. Yy, yy, gdzie najwięcej właśnie eksplorujesz, chodzisz, i jest, są pewne ułatwienia związane z tą eksploracją, bo na przykład na, na, po pewnej misji fabularnej, chyba trzeciej, dostajesz takiego żywego ziemniaczka, który, który ma taką umiejętność, że prowadzić, że możesz uaktywnić taką taką jakby taką sondę, taką, taką, taki promień, który cię prowadzi konkretnie do celu misji. A co się przydaje, dlatego że ten teren potrafi być zawiły, nie? Tam jakieś mogą być skarpy, na które możesz się gdzieś utknąć, jak nie widzisz, a to cię poprowadzi po prostu. I ta eksploracja jest o tyle ciekawa, że na początku to są te takie połacie jakichś zielonych płaskowyże, ale później dochodzą te skarpy, dochodzą jaskinie, dochodzą no różnego rodzaju biomy. Więc to jest ciekawe, ale w większości przypadków to jest tak, że musisz coś zrobić w jakimś punkcie, możesz coś zebrać, możesz znaleźć jakieś inne rzeczy, ale tym największym wyzwaniem to jest właśnie walka z tymi, z tymi potworami i na razie z tego, co zauważyłem, to, to wyzwanie jest wtedy, kiedy te potwory są dwa poziomy wyżej od ciebie, nie? Jeśli jest o jeden poziom wyżej, to jest ok, jeśli jest o dwa już zaczyna się robić wyzwanie, jak już jest wyżej, wyżej, wyżej, to już nie masz szans, żeby podchodzić, tylko nie ma w ogóle jakiejś takiej większej agresywności. Są potwory, które po, o których, po, obok których możesz przejść one Ci nic nie zrobią, a są takie, które od razu e, wciągają Cię w walkę i przeważnie jeśli one są naprawdę na no, tych kilka poziomów wyżej od Ciebie, to ona się kończy tym, że, że giniesz i, i się restartuje e, do, do tam najbliższego punktu m, zapisu. A tych punktów zapisów jest dosyć często. Wiesz, ten autosave tam działa na potęgę, jak, jak nie w grze japońskiej. Po prostu co chwilę się sejwuje, więc nie wiem, czy to jest Survivor na takiej zasadzie, że y, tam jest mnóstwo takich dodatkowych mechanik, które odkrywasz jak wiesz, warstwa po warstwie. Bo na początku wydaje się, że okej, okay, jest y, strzelanie do, do, do tych potworów, są te umiejętności na pasku, które możesz sobie wybrać, ale później się okazuje, że są jakieś klasy, że y, jak te klasy odblokowujesz, to one Kolejny stopień, kolejny, kolejna ranga tej klasy może być odblokowana i znowu odblokowujesz te umiejętności. Zresztą jakieś umiejętności specjalne, jakieś arcy, właśnie są te skille, są te klasy, później te, te, to wszystko też możesz upgrade'ować. Dodatkowo masz ta twoja, ten twój zespół może mieć jednocześnie cztery, trzy postaci dodatkowe, także może być czwórka być, nie? I. E, możesz te, te, te postacie zmieniać, możesz e, wybierać sobie jakieś takie dużo wyżej e, wypoziomowane niż ty, więc trochę będzie ci łatwiej. E, czasem dużo te, jest postaci? Misji. Wszystkich chyba jest 32, okay. ale na tym etapie to ja o, obla, odblokowałem e, e, może tak z, z 7 czy 8, nie? bo to jest tak, że mm. po prostu pewnym momencie ci dochodzą, odblokowujesz. Znaczy ja oczywiście chcę sobie zrobić taki e, e, takie, taką bardzo żeńską drużynę, bo ja Oczywiście. sobie stworzyłem mężczyznę, bo uważam, że w tych pancerze takiej wspomaganej, bo później, yy, wiesz, to jest też gra, w której yy, no się przebierasz i ludzie sobie wybierają różne stroje i podobnie jak wcześniej mówiliśmy, że w Assassin's Creed też jest kwestia tego, że możesz sobie wybrać pancerz A, ale wizualia yy, pancerza B. Więc statystyki są, mają znaczenie, ale ten twój styl też. Ja na razie idę w takie bardziej pancerze jak nie wiem, w Mass Effect, czyli jakieś, takie, które, które sprawiają, że niemal wyglądam jak robot, więc te moje pierwsze wrażenia są takie, że owszem jest e, ciekawie, bardzo mi się podoba e, ta, ta inność tej japońskiej gry, tego, te, to, że to jest anime jednak, takie, czyli, czyli jest pewna czasami infantylność, jest taka... E, Taki, taki, taki nierealizm tego wszystkiego. Taki, no jakbyś to oglądał wiesz, anime na przykład z lat 90. bardziej niż, niż, niż, niż współczesne. No i jednocześnie też, no, ta gra ma w sobie tego mnóstwo grindu. To już zauważyłem, że, że tego, tego ubijania tych potworów, tego te, tych biegania po tych misjach będzie sporo. I, i już, już wchodzę w jakieś takie pułapki, że zanim będę mógł na przykład kolejną misję ym, fabularną zrobić, to muszę dobić do jakiegoś poziomu. Więc nie ale. Ja myślę, że jak ja pogram więcej w tę grę i, i znajdę kompanów, którzy też znają tę serię na tyle, to ja bym bardzo chętnie przedyskutował, co oni właśnie w tej, w tej, w tej grze widzą, bo wiesz, ona ładnie wygląda, nie? Ale to jest gra, która, która jest z konsoli o mocy 360 PlayStation 3. To, jest, to, są, to są dwie, trzy generacje wstecz, tak? No my jesteśmy teraz na PlayStation 5, no to dwie generacje do tyłu, tak? Bo Wii U nie, nie miało jakiejś potężnej mocy, a to jest gra z Wii U, więc mogą ładnie wyglądać niektóre tereny, niektóre, niektóre pejzaże, ale tutaj nikogo nie oszukasz. Niemniej, jak dojdę do tych etapów, że, że będą właśnie te kamery tak biegały od tyłu zamiast od przodu i tak dalej, i będą te pancerze, które, które odsłaniają, więcej niż zakrywają, to pewnie... Pewnie jeszcze jakiś taki dodatkowy, plusik tym wszystkim będzie taki estetyczny, nie, że okej, okay, no nie jesteśmy, ale no tak jak mówię. No mniej to pewno, gra. to będzie lepiej wyglądało masz rację tak. Dokładnie, więc na pewno jeszcze do do Xenoblade Chronicles X wrócę, więc to są moje pierwsze wrażenia i i na tym na dzisiaj zakończę i na pewno do tego jeszcze wrócę. Drogi Rafale, dziękuję Ci za. Za bardzo ciekawym rozmowę. Dziękuję, że mi pozwoliłeś się. <laughs> moje pierwsze wrażenia o, o Shadows, tak, tak powiedzieć. Pewnie, pewnie ktoś już zna, że mało konkretnie mimo że mówiłem przez godzinę, ale to, to chodzi o wrażenia. Chodzi o moje, moje podejście i, i też pewnie jeszcze do okazja do, do pogadania, jak bardziej konkretnie o Shadows będzie i, i tyle. No. A News dnia, jaki przeczytałem, to będzie gra Tabletop z figurkami StarCraft. Robiona przez, przez e, polską firmę Archon. I prawdopodobnie więcej, więcej informacji będzie za tydzień, ale usłyszyłeś się o tym pierwsi tutaj. No to ja szczerze mam jedną, jedną tą, jeden news. News? E, że Game Informer wraca. A, tak, jakaś inna firma e, tak. wykupiła całą, będzie... cały katalog i przywróciła stronę Game Informera, że będzie cała wersja danych... papierowa i będzie też wersja e, elektroniczna tego czasopisma. No, to ciekawe historia zatoczyła koło i mam nadzieję, że uda się to w jakiś stopniu utrzymać skoro inne... Znaczy, że znajdę w jakiś taki sposób, taką formułę. Coś jak PSX Extreme nadal trzyma się dzielnie na rynku, ale znaleźli sobie taką dodatkową niszę. Nie wiem, czy, czy śledzisz PSX Extreme. No tam, tam wydają takie tematyczne jak... numery. Tak. I teraz wyszedł PS... PC, Extreme. PC Extreme. Teraz yy, póki jeszcze jestem... Mhm. Na, na foni. Słuchajcie, drodzy słuchacze, PSX Stream wypuszcza książkę o pierwszych czterech częściach Silent Hill i pre jest na Allegro. Są cztery wersje okładkowe. Można sobie wybrać okładkę z, mhm. z konkretną częścią, czy z jedynki, czy z dwójki, czy z trójki, czy z The Room. I tyle ode mnie, bo ja na przykład całkowicie mi ten news ominął i trafiłem na niego dwa dni temu. Także słuchacie tego, to jeszcze ten pre-order trwa. Książka chyba jest za teraz nie pamiętam 49,99 dajcie mi moment, to sprawdzę Tak, z sprzedaży do 11 maja 49,99 a tak. po 12 maja 59,99 i Także... się te kładeczki wyglądają ultra, ultra ciekawie, tak szczerze mówiąc to chyba najbardziej mi się podoba ta wariant trzeci no, super ale to jest w ogóle też, żeby, żeby dodać dodatkowo, to jest książka przygotowana przez, przez polskich autorów. Tak, to nie jest, w sensie, jest jakieś to to tłumaczenie. Jest tłumaczenie to jest, tak. Dokładnie, to jest, to jest no. produkt. I ona chyba będzie wyglądała bardziej tak jako, jako taki album, bo ona nie będzie gruba, 116 stron w twardej oprawie, świetna jakości papier. No, robimy reklamę, ale warto, warto, bo, jest, bo, bo zapowiada się ultra, ultra interesująco. Dokładnie. No to co? No to y, dwa ciekawe newsy. Dziękuję Ci Rafale serdecznie za, y, za rozmowę. Y, drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, polecać znajomym. Y, no i słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Pa.